pana z Magieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 653. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Śniński-Akasik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze. No wiesz, ja ostatnio y, wpadłem na, na takie bardzo sędziwe, wiekowe forum, dosłownie przed nagraniem, więc jestem taki w pełni y, tutaj y, pełny energii. Y, i pomysłów od tego, jak powinien wyglądać taki właśnie doskonały yy, yy, podcast, bo tam jest dużo mądrych ludzi, którzy się opowiadają, że na przykład jak lubią podcast o grach, to te pierwsze 40-50 minut, to wiesz, to powinniśmy w ogóle o grach nie mówić. To jakieś anegdoty powinny być, to jakieś Aha. tam o skarpetkach, nie wiem, może jak, byłeś w jakimś na parku ostatnio, może albo gdzieś, nie wiem, jakąś wycieczkę się wybierasz? Planuję jechać ja w parku w swoje urodziny, ale byłem, wiesz co, byłem w wesołym miasteczku we wakacje. Natomiast ja ci powiem yy, jedną rzecz, Damian, bo yy, to nie jest tak, że yy, ja się zamykam na yy, na głosy Opinie innych ludzi, tak? Słuchaczy. Ale. Yy, no jednak wydaje mi się, że nie powinieneś zaglądać w takie miejsce i czytać porad obcych ludzi. Dlatego, że fantas Magiera ma swój charakter, swoją tożsamość, dlatego że no, jest jaka jest. No tak, tak. Znaczy, ja zawsze zdanie... podkreślam, że jest jak, jak, jak słynny cytat z Foresta Gampa, prawda? Tylko on się jakoś tak źle tłumaczy, bo, bo nie ma. Czegoś takiego... znaczy, nie, nie mówi się tabliczka czekolady, tylko po prostu się po prostu mówi bombonierka, nie? I, nie, i ale jest... pudełko, pudełko czekoladek jest w tłumaczeniu. A ta, aha, to no, Boksa więc zniknęło. Nikt, nikt, tak, nikt, mama mówiła, wyciągniesz. Się... Co? Nie, to nie tak. Wydaje mi się, nie, że nie. Nie, chodzi o to, że. przychodzą do nas, do Fantasmagierii, nie. i oni wiedzą, czego się spodziewać. W sensie. Yy... Ale nie wiadomo, co, o czym będziemy rozmawiać. Na no, takiej zasadzie, no, ale... że my nie mamy, nie rozmawiamy o newsach przeważnie. Czasami jest jakiś taki Prawie minujący zamiast. temat i, i od tego tam gdzieś się zaczyna, bo to, bo to nie da się uniknąć pewnych rzeczy. E, mamy, mamy swoje opinie ale mają pisy, wiesz, chodzą, klikają gdzieś, to tam się wyświetla ten cały opis o czym będziemy rozmawiali, poza tym są okładki i oni widzą na przykład, o, dzisiaj będą rozmawiali na temat Final Fantasy Tactics znaczy dzisiaj nie, tylko poprzednio była nie na Final Fantasy Tactics mhm. a dzisiaj może Jest... też, nie wiadomo <laughs> Nie wiadomo. Może znaczy ja nie wiem <laughs> ja, ja, ja, ja nie planowałem <laughs> nie widziałem twoje rozpiski, ty, ty nie widziałeś moje rozpiski ja nie widziałem twojej rozpiski ja też nie widziałem no. swojej rozpiski nie, ja oczywiście żartuję, bo ja po prostu ja sobie cenię głos bo, bo uważam, że że jeśli ktoś na przykład słuchał magii a później po, po jakimś czasie no nie, dochodzi do wniosku, że to już nie jest dla niego, albo już go nie ciekawi, no to ja jest, zawsze jestem zainteresowany jakby tą, tą tym, taką kwestią, no, co, co się stało, bo ja niekoniecznie się zmienię. Ja już jestem no, w takim wieku, że mi jest ciężko się zmienić, szczególnie tyle, tyle na głowie, No nie rodzina, dzieci, wiesz, tego czasu nie ma coraz więcej. Wiesz, ja, ja międzygranie próbuję pewne inne rzeczy wcisnąć i to jest ciężkie. I, i nawet jak e, e, my się tak zbieramy no nie na tydzień, raz na dwa tygodnie, to i tak to nie jest tak, że ja przez te dwa tygodnie to grałem tyle gier, że teraz będę o pięciu czy sześciu nowych tytułach ci opowiadał, i ty będziesz tak, o, słuchał, i tak dalej. Nie, no bo to jest to jest nie to. Ja, ja po prostu lubię. Lubię rozmawiać i w trakcie tej rozmowy zejdziemy na jakiś temat, który nie był planowany. A są pewne rzeczy, które no, moim zdaniem są twoim konikiem i wiem, że jak, jak gdzieś tam wsizniemy się, to zawsze coś ciekawego polecisz. I ludzie na przykład doceniają twoją opinię, twoje rekomendacje komiksowe. No Masz fajny profil, dymcycki i lasery na Instagramie, gdzie tam wrzucasz właśnie co jakiś czas fajny taki, znaczy integrale głównie, bo to chyba raczej takich zeszytowców nie czytasz, nie, tylko wszystko to są takie zeszyt tak ewentualnie to mistrza jakieś takie, nie? Wiesz, co? w zeszytach czytam polskie y, wydział siódmy. Mm, A no tak. No on tak trochę wolskulowo wychodzi na no, cały czas w zeszytach. Trochę trochę kupuję y, online y, zeszytów. Teraz już mniej, ale był taki moment, że się bardzo zajerałem. E, Tynionem czwartym i kupowałem um, trochę jego komiksów o, tam war 3 i, i, i e, Devianta. Mm, ale wiesz, to ja w te, takim zazwyczaj jest tak, że e, zeszyt to może pierwszy opiszę, a później, jeżeli już, to będę celował w traj', żeby omówić już jakiś tam wycinek historii większy. Mhm. Mm. Tak. No i te tomiki, te tomiki mangi, ale to też, no to, to wiesz, każdy tomik nie omawiam, tylko tam zazwyczaj jakieś tam kilka, jakiś większy ark. Eee... Znaczy, no, no są dwa takie chyba, e, dwie takie mangi, które pewnie kupujesz e, w dniu premiery, co tam chłopaki nie płaczą, tak? Nie, nie skończyło. Chłopaki XX tak, wieku i... XX wieku, tak. nie Płaczą, ale ja mam pan. Ale, ale... I o ten o samochodach. I Niche dokładnie. To to Nishaldi wkręciłem się na maksa. Jak nie jestem fanem gier wyścigowych i jak... Znaczy te filmy wyścigowe to, to o wyścigach. Czy F1, hmm. czy tam wiesz, jakiś... E, Obejrzałem niedawno F1. Kurczę. Znaczy, mam chyba do ciebie się za bardzo małem Okej, okay, bo ja oglądałem mm -hmm. w kinie. Mi się podobał ten film, aczkolwiek ja o formule żadnej, obojętnie jaką ma tak. cyferkę obok e, formuła, to ja, ja nie mam bladego pojęcia. Nie, nie oglądałem wyścigów nigdy w telewizji, sporty motorowe to mm -hmm. najwyżej. E, Żużel i to w czasach tak. kiedy jeździł Golb Gol, Tomasz i Jacek. E, trochę później też na studiach, bo Mando był e, ultrasem Apatora Toruń i, I tak jakoś tak, wiesz, przy okazji takich rozmów to gdzieś tam um, ten żużel um, był oglądany i, i b, b, b, rozmawialiśmy coś tam na ten temat. Mhm. Natomiast obejrzałem Formułę i F1 obejrzałem i ten film, no to jest, yy... on, on jest tam, tam są pewne, pewne elementy, które... Yy, znaczy, pewne tropy, to jest... które są ograne i doskonale znane, nie? Ale tak. chciałem się zapytać, skoro tego to niedawno hmm, oglądałeś, jak Ci się podobała muzyka Hansa Zimmera w tym filmie? Znaczy, ja ja znaczy, myślę że główny ogóle... motyw muzyczny, mhm. że główny motyw muzyczny, to w ogóle muzyka jest świetna, tylko mi się wydawało, że główny motyw muzyczny to jest w ogóle motyw przewodni Formuły 1. Że to jest, że oni mają jakiś taką, wiesz, tak jak masz Ligę Mistrzów i masz, masz utwór, to mi się hmm. wydaje, że dlatego, że ja grałem w, w którąś tam z tych gier Aha. Aha. F1, nie tam, nie wiem, 2018, bo mam jakąś taką starą. I czasami na Switch odpalam. I tak mi się wydawało, że ta sama muzyka była, ale ja mam taką przypadłość, że, że nie potrafię tak skojarzyć, nie? że. że no, ja widziałem jakieś fragmenty, widziałem nawet orkiestrowe jakieś utwory zagrane, wiesz, na YouTubie sobie obejrzałem i to mi się bardzo podobało, bo ja po prostu Hansa Timera mhm. lubię. Więc muzycznie, jakbyś mnie zapytał, czy, czy, czy ja tam dostrzegłem, na przykład, nie wiem, że, że jednak ta muzyka była taka słaba, to nie. To nie, ja nie, nie właśnie mi się nie. muzyka bardzo podobała, wiesz, ona ma takie, ona jest bardzo współczesna ta ścieżka, yy, mhm. ale ma takie elementy, taki, no nie wiem, powiew lat osiemdziesiątych, Jana Hamera nawet te mm -hmm. syntezatory, tak. ta elektronika gdzieś mi tam przywodzi, naprawdę super mi się podobała, ja w ogóle mm -hmm. bo wizualnie ten film jest świetny, ten, to poczucie prędkości, ten, ten wyścig jest zarąbiście pokazany. I tutaj jest, mm -hmm. um, znowu, no pewnie moje, moje bardzo laickie podejście wychodzi, bo ja no nie oglądam y, wyścigów, y, ani żadnych rajdów, nie oglądam w telewizji, więc no nie widzę tego. Musisz tak? sobie zaprogramować y, y, rolki, czy jak ktoś tam mówi ten algorytm trochę. Jak obejrzysz kilka, to później ci pokazuje i, i tego jest mnóstwo, wiesz, takich najlepszych fragmentów, jak się popisuje jakimś niesamowitym refleksem, jak, jak są jakieś y, niesamowite bitwy, bo to, co ten film y, ciekawie pokazuje, mhm. wiesz, pomijając to, że Brad Pitt oczywiście świetnie wygląda jak na swój wiek, to jednak to, że on by był kierowcą y, y, y, wyścigowym tam i... i w tym wieku, no to jest raczej science fiction, nie? No ale to jest, to jest jedno. Ale chodzi mi o to, że oni tam dużo mówili o takiej taktyce na torze, no nie? Dlaczego na przykład jest dwóch y, y, zawodników przeważnie na drużyny, i, i jak to wpływa, no nie? Że grasz na, na, na kolegę przeważnie, nie? Bo, y, no ale tam są takie rzeczy, tak, które jakieś się tam się że z Tak, że to normalnie by nie przeszło, bo to, to, to były takie jakby kary, to by były jakieś eliminaty... Znaczy, zdarzają się nie? E, takie sytuacje, ale, ale tam nie ma takiej, e, że to wszystko trzeba udowodnić, że to nie jest przypadkiem. Nie? A tutaj to było tak, że to było widać, że on to robił specjalnie, bo ogrywał system. I, I żeby coś zwolnić, żeby tam jakieś pewne wprowadzić te ruchy, to nie jest tym samochodem bezpieczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie, no nie, no wizualnie, to jest y, piękny film. Nie? To jest tak y, dla, dla fanów w ogóle y, Formuły 1 no tam jest mnóstwo smaczków. Tam są postacie, no nie, tam jakiś taki kamał, pojawiają się ludzi, którzy jak ktoś siedzi w tym, to automatycznie rozpoznaje, nie? Niektóre są widać, że to musi być kamał, bo jest tak sztucznie zagrane, że to profesjonalny aktor w życiu by tego tak nie, nie, nie, nie, nie, nie ten. Ale, ale generalnie uważam, że jak się nazywa ten yy, yy, reżyser, yy, który robił też tego Mavericka yy, Top Guna, Ojejku. I Obliviona. On ma taki po prostu dryg do, do tych wizualnych y, majstersztyków. A, mówisz o, no ja o rycerze F1, to... tak? Y, tak? Tak Kosiński tak. jest? Kosiński, wiesz. Nie chciałem powiedzieć Krasiński, bo Krasiński... Y, tak, Józef Kosiński. Też Polak na pewno. Na pewno Polak. <laughs> Ale on ma po prostu niesamowity dryg do tych wizualniów. Wiesz, jakby on, on, on przecież... Y, y, nie, nie, chyba, że stoi też za kamerą, nie wiem, jak to wygląda, ale te, te filmy mają taki niesamowity przepuch, że Tak wizualnie po prostu e, e, oni oni, śliewia, o, oni, oni śmielają i to trzeba właśnie oglądać jak na, na największym ekranie. Wiesz, ten, jak ktoś ma prawdziwy IMAX, no to, to już jest bajka, nie? To jest, to jest coś niesamowitego. No ale. Wiesz, no, e, myślę, że wyczerpaliśmy odpoczynka. trochę. W, Kulturalny, tak, to formułę, pociąga. żeśmy wyczerpali. Nie, nie, nie Wczerpali wyczerpaliśmy, tamte. nie wyczerpaliśmy. Teraz ja mam u... generalnie, czy możemy zacząć od kącika kulturalnego, Zacznijmy bo od ja... kulturalnego kącika, a później przejdziemy Dobra. do Gierek, bo obejrzałem, bo obejrzałem straszny paździerz, ale e, trochę się łapiemy e, w tematykę tego filmu w jakiś tam sposób. E, Mountainhead, widziałeś to? To jest nie, produkcja... Nie, ale international... się, że to było na Prime albo gdzieś. HBO. HBO. I e, chyba debiutant kręcił ten film Jesse, Jesse Armstrong, czyli to ja w ogóle tego faceta nie kojarzę, ale może ktoś z mhm. e, słuchaczy na przykład powie, że nie, on tam nakręcił coś fajnego wcześniej. Natomiast e, całkiem fajna obsada jest, bo jest Steve Carell i Jason Schwartzman. Do tego mamy... E, takiego gościa, Korea Michael Michaela Smitha, który mm, grał Enigmę w serialu Gotham, ale też grał Chevy Chase'a w Saturday, Saturday Night, czyli takim, mhm. aż to mogę zaraz powiedzieć zresztą. I to jest historia czterech miliarderów. Powiedzmy, to jest yy, taka ekipa yy, a, la, yy, a no nie chcę mówić Elon Musk i przyjaciele, natomiast bardziej by pasowało Steve Jobs, chociaż się się odwołują tutaj do Steve'a Jobsa, no ale to są ludzie, którzy mają um, social media, jakieś mm -hmm. startupy pod sobą, tak. powiedzmy um, Zuckerberg, coś, coś w tym rodzaju, taka ekipa nie? i oni, jeden z tych chłopaków facetów wprowadza mm -hmm. jakiś bardzo potężny e, narzędzie do apki swojej, czy tam do swojej, do swojej użyteczności, do swoich, nie wiem, social mediów, yy, gdzie nagle powstają, znaczy zatrzęsienie właśnie jakichś takich bardzo realistycznych filmów i generowanych przez prawdopodobnie no właśnie sztuczną inteligencję, i oni się tam spotykają gdzieś tam w tyle mamy komunikaty że gdzieś tam wybuchają zamieszki że wprowadzono wojsko na ulicę że kogoś tam zamordowano przez to jeden z tych czterech, czterech miliarderów ma ma sztuczną inteligencję ma algorytm, który będzie doskonale analizował już na etapie tam publikowania że to jest fake, czy to nie jest fake i Generalnie oni tam knują sobie w, w domu mhm. jednego z tych milionerów, miliarderów, odizolowanym, bo to jest taki wieczór pokera dla czterech, dla czterech miliarderów, oni tam sobie na weekend jadą, są sami bez obsługi. Widziałeś to? Nie widziałeś tego, więc... Nie, nie, ale tutaj ko kojarzę, no wiesz, no, i też tak się zastanawiam, jak, jak wygląda ten, ten, ten film. W kwestii właśnie tego, tego jak oni podchodzą do pewnych tematów, bo to jest no, w sumie Jesse Armstrong, nie? Sukcesja taka popularna. On robił sukcesję, to, tak? To, Aha. tak? Tak, tak. No to jest ten sam scenarzysta, nie? Aha, By... okay. No, no, no to, widzisz, to, to... ja w ogóle Kolesia nie kojarzyłem, ale y, może dlatego, że gdzieś tam bardziej się y, skupiłem na. Na, na, na tym, co reżyserował ewentualnie, a nie mm. myślałem o tym, czego jest tam scenarzystą. No mnie się ten film strasznie nie podobał. To, to jest taki paździerz. Yy... Zaczynamy z grubej rury. Wiesz co, nawet że nie ten... mogę tego nazwać. To jest, yy... Ale wiesz co, to jest ciekawe, że... bo to jest, yy, yy, zastanawiam się, kiedy powstał pomysł na ten film, bo to się wydaje, że on, yy, yy, yy, yy, on pewnie nie był jakimś takim passion project Jesse'ego Armstronga, który siedział gdzieś w szufladzie i duba przy nim przez 15 lat, tylko on jest na, na, na bazie tych ob, obecnych trendów i że on chciałby być tak jak, jak odcinki South Parka. Wiesz? Taki, że musisz go obejrzeć teraz, bo teraz ten, jesteśmy w tym gaście tego, że sztuczna inteligencja robi takie filmiki, że one są generalnie nie do odróżnienia. To ja, ja już nie mówię, bo żeśmy chyba rozmawiali w poprzednim odcinku, nie? Że tam, kto tam się bije w UFC, kto jeździ yy, na skateparku i tak dalej. I oczywiście jeszcze, jeszcze jak się przyjrzysz to jesteś w stanie pewne rzeczy dostrzec, ale już są tak niesamowite te, te algorytmy, to chyba ta Sora się nazywa, nie? Że, która generuje takie rzeczy, że dajesz po prostu dwie kluczowe jakieś klatki i on dorabia wszystko. I to jest idealnie sk sk skomponowane. Ja, ja się nie znam, nie wiem na jakiej to zasadzie, jak się nie interesuje, ale e, ostatnio e, padła taka wiadomość, że ponad 50% tekstu, który jest generowany teraz w internecie, Właśnie jest przez sztuczną inteligencję. Nie, nie, że ty piszesz po prostu jakiś tam tekst, rzucasz go na bloga, tylko, tylko on jest wygenerowany i, i już niedługo dojdzie do tego, że po prostu one się będą trenować na, na, tym, na, na swoim dziele, nie? bo zabraknie tych, znaczy pewnie utworów nigdy nie zabraknie, tak? bo, bo pisarze. Którzy, którzy zawsze będą mieć jakiś swoich wiernych fanów, którzy po prostu będą chcieli, żeby oni pisali, a nie żeby oni generowali jakieś pomysły, które później sztuczna inteligencja napisze, no zawsze ich będzie sporo, mhm. ale e, generalnie jest coś takiego, że, że, że żyjemy właśnie na takim, w, takim, w takim momencie, gdzie, e, gdzie, gdzie ta sztuczna inteligencja faktycznie zaczyna, jeśli chodzi o właśnie tą kreatywną stronę, no nie, po prostu wystrzeliła. I ludzie generują całe filmiki na YouTubie, no nie? Które, które są o czymś, ale one są w całości zrobione przez jej. Szukasz na przykład jakiegoś takiego filmu o jakiejś, o jakiejś sprawie, jest duża szansa, że trafisz na coś, co jest czytane głosem AI, mhm. skomponowane przez AI i tak dalej. I to jest, to jest moim zdaniem coś, coś bardzo nieciekawego i to, że my wiemy, i to była kiedyś taka afera, że były teksty generowane przez sztuczną inteligencję w jakimś tam popularnym serwisie. nie wiem, Niech to będzie, znaczy nie będę wymieniał serwisu z nazwy amerykańskiego i tam się zrobiła afera. A my w Polsce niedawno mieliśmy, nie wiem czy słyszałeś, po prostu ktoś zamiast na popularny serwis, też nie będę już im robił, ale wszyscy wiedzą, o który chodzi, o grach, ktoś po prostu zamiast wrzucić do sztucznej inteligencji to, prompt wrzuci, to zapytanie, to? ten prompt, tak, to wrzuci po prostu do, do, do wpisu. I po prostu e, e, nie, nawet tego nie zauważono, bo ten pis, wpis poleciał, zrobiła się afera, i dopiero później to, to zmieniono. Więc to, że sztuczna inteligencja, e, jakby, w, jakby, jest takim, takim, takim powiedzmy, ułatwiaczem życia, no to jest jedno, nie? Bo tam, powiedzmy, pomaga ci pisać maile, pomagać ci sprawdzać tekst, redagować, no to jest OK ale kiedy już zaczyna się wiesz, ten taki wyższy poziom, że wchodzi ten martwy internet, tak, że po prostu te treści generowane nie są przez ludzi, tylko przez, przez automat, w tak w cudzysłowie, no, nie? no to się źle dzieje. Nie? Bo, bo to, to, yy, jesteśmy naprawdę o parę lat od momentu, w którym będziesz miał jakiś taki serial, ja jeszcze nie mówię o filmie, ale, bo, w, w którym będziesz miał pewne sceny, które są jakimś tam tłem, jakimś takim tym, już nie robione przez grafików, którzy będą śledzić, budować te sceny, tak jak to było w Manhuncie. Manhattan, ten serial chyba tak, to, tak się nazywał, tak mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy, było pokazane, jak plenerowe zdjęcia, albo gdzieś tam ulica, wydawało się, że to wszystko jest zrobione w lokacji, to wszystko było generowane, wiesz, to wszystko po prostu był greenskin i, i jak to, że w tym greenskinie i będzie taki moment, że będziesz miał seria, w którym to wszystko, co jest wypełniaczem, jakieś przeloty, jakieś przebitki i tak dalej, one będą wygenerowane komputerowo, a będzie taki moment za ileś tam lat i to też przewiduje, tak jak teraz jest z książkami, nie, że możesz powiedzieć, napisz mi książkę, no nie w takim i takim temacie i on ci ją pisze. I ludzie ją sprzedają za grosze na pewno na, na Amazonie, Amazon w ogóle tego no, nie, nie sprawdza. To są audiobooki tej, chyba to... nawet czytane, wiesz, przez tą no. inteligencję chyba też te audiobooki są Najpierw napisane Najpierw jesteśmy przez ten parę ten... lat od tego, że film cały może być wygenerowany. Taki od początku do końca fabularny film. Bo tak jak się rozwinęła przez ostatnich parę lat, jakość filmów wygenerowanych przez ten, i to, że na przykład podkładasz, bierzesz twarz, wiesz, pamiętasz jak był taki moment, że się zastanawialiśmy, no nie, czy, czy te deepfakes, to, to, to, czy to czy to się odpali, czy nie, bo to zawsze jednak było tak, że to było ciężko zrobić, że, że to tylko i naprawdę goście, którzy się na tym znali, potrafili tak tą twarz jakoś zeskanować, musiałeś mieć jakiegoś dublera, takiego impostora, który też potrafi zagrać tą miniko, mimiką, nie? I co teraz? Każda... Po prostu pisujesz sobie, że chcesz mieć, nie wiem, pojedynek bokserski Harrisona Forda, nie wiem, z Mohamedem Ali. buch Pięć minut i, i masz. I to jest po mhm. prostu... <grych> no, żyjemy w takich ciekawych czasach, nie? Że, że ten... I wydaje mi się, bo to tak trochę y, długo gadam, ale chodzi mi o to, że Wydaje mi się, że dlatego ten film jest mniej ciekawy i Cię nie, nie pochwycił, że oni chcieli go po prostu zrobić nam. dlatego, że teraz jest taki trend. Chodzi o chodzi bycie o ciekawym czy nieciekawym, bo mm, ten temat mógł być interesujący do ogrania, ale yy, stare, co tam się dzieje w dialogach, to jest po prostu jakiś chochoł. To, to, to, to nawet mhm. yy, nawet wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że każdy ma inną wrażliwość. Tutaj nie, nie trzeba być lewakiem i mieć jakiegoś tam światopoglądu. E, wydaje mi się, że każdy zdrowomyślący człowiek słyszy ten bełko, który tam się wydobywa. Jeżeli, wiesz, e, tutaj jest próba zrobienia jakiegoś e, e, spojrzenia futurystycznego trochę do przodu, jak to może wyglądać. Na razie ten nasz nie wiem, Bezos i Zuckerberg wcale tacy nie są, ale zobaczcie tą nową falę, która przyjdzie to oni są, właśnie oni są, nie? tym palcem pokazywać. No to hmm. też mi jest to w to ciężko uwierzyć, bo no nie wiem, no po prostu jakoś tego, jakoś tego nie czuję. Był kiedyś taki też film teraz nie tożsamość, tylko kurczę, zapomniałem jak się nazywa, ale też było o, o... o facecie, który miał firma IT był miliarderem i, i tam też mhm. jakieś takie dziwne były kwestie y, związane z jakimś tam przestępstwem. Ym, chłopak, chłopak młody gdzieś tam trafiał do niego, po, po, do, do jego firmy i y, y, nagle się okazało, że była wielka konspiracja i mordowanie ludzi i to jest film sprzed 20 chyba lat i, czy nawet 25 mhm. i on jakoś tam yy, wydawał mi się wtedy, już wtedy potwornie, idiotyczne no to ten jest, ten przeskakuje rekina. Ale tutaj, no, no jest na HBO, można go obejrzeć w ramach abonamentu i... i... No to jest ciekawe, bo jak, jak, jak, jak o nim wspominasz, tak sobie myślę, że w sumie to też bym zobaczył, no nie, co oni takiego wymyślili, nie, że, że aż tak aż tak to położyli, nie? Że, że z tematu, który, no tak mówię, no jest, trenduje, więc, więc generalnie powinien ciekawie rzucić, że gdzie, gdzie pójdą z tą przesadą. Ale to jest też tak, że ja tak futurystyczne filmy, one się szybko szybko starzeją, kiedy dotyczą, powiedzmy, technologii, które znamy obecnie, mhm. no bo y, parę lat i te ich pomysły zostaną zweryfikowane. Nie? No, mhm. jakby się okazało, że na przykład mieli rację i, i, i że jesteś w stanie y, kontrolować umysły. No bo My mamy to na pewną skalę mniejszą, że są pewne rzeczy, które wydają się w skali wiesz, wszechświata w ogóle nieistotne. Nie? Jak słomka, plastikowa słomka w nosie e, żółwia morskiego. I zobacz jak to wpłynęło po prostu na, na, na, na ludzi e, na, szczególnie takich empatycznych. I był taki moment, że wystarczyła ta, ta, ta słomka, żeby zlikwidować przemysł słomkiarski, plastik, plastikowy słomek. I do tej pory Wiesz, wszyscy narzekają na, na to, że że, z tych, że to w ogóle, nie wiem po co te papierowe słomki są, nie? Skoro one tak naprawdę się nie sprawdzają. Szczególnie McDonald's jak... Jak nie mieszka? sprawdzają się, stary? No, absolutnie <laughs> nie wiem, z czym tym... Już wam tej w kinie, już mam w McDonaldzie, jak bywam, to... to ee, ja lubię ich szejki. Mhm. I, I latem... Trzeba brać cztery słomki. Co ty no, też... gadasz? Ja, to znaczy, nie wiem, co ty robisz z tą słomką. Czy ją kasz, czy ją gryziesz, bo może tak jest i rzeczywiście to... to to, to Pociągam przez nie. No to stary, e, wypijesz normalnie, szejka, wypijesz, weźmiesz sobie ten duży napój w kinie, nie wiem, to jest 07 mm -hmm. e, albo litr, nie wiem, i, i przez cały sens sobie wypijesz tą tą Pepsi e, z tej słomki i normalnie bez żadnych problemów. Do dna. Czyli generalnie. wsiorbiesz ostatnią kropelkę. Przy... Może po prostu, słuchaj, może w tej Irlandii są jakieś, wiesz, może, super może. cienkie, bo u nas generalnie z tej, z tej słomki to myślę, że można normalnie korzystać. Powiem więcej, gdybyś miał umiejętności ninja, to tą słomką byś mógł spokojnie kogoś zabić. Także... No to już teraz wiem, że generujesz AI kontekty teraz. Ale tak w ogóle jeszcze wracając, powiedziałeś Ale... o tej dead internet Theory teorii martwego internetu. Ja w to wierzę, bo ciężko, no, znaczy to jest tak, że teoria, która mówi, że większa już część aktywności w internecie jest generowana przez boty i sztuczną inteligencję, a nie przez tak. użytkowników. I tego na przykład ja nie widzę na Twitterze aż tak bardzo, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że tam farmy, troli to są po prostu w ilościach, no nie wiem, no, no to, to one grzeją wiele tematów. I to widać, jak się wejdzie Zakładkę... Jak się też Ewa 10212-37 zacznie followować, to też pewnie to nie jest jakaś prawdziwa postać. Hmm, e, ale jeżeli wejdziesz już na, e, na Facebooka, co ja bardzo rzadko robię, tam naprawdę tylko dla grupek jestem. i Tam na te grupki zaglądam, jak dostaję powiadomienie, na, na Fantasmagierię zaglądam i tam jeszcze na kilka takich tam tematycznych okoszykówce między innymi. Mhm. I jestem przerażony tym, co tam jest w timeline. w sensie ja nawet nie jestem zainteresowany tym, co tam widzę, bo, bo jasne reklamy tam wiesz, jakaś knajpa coś tam mi po podrzuci, ale tak naprawdę to, to ten cały content jest jest absolutnie z, z, od czapy dla mnie. nie? I to jestem mm. przekonany, że to jest wszystko robione przez boty. To jest jak po prostu od sztance kopiuj w um, na, na, kolejne, na kolejne konta. Mhm. Mhm. Znaczy, nie, wiesz, co, ja, ja widzę inną kwestię tego martwego internetu, bo to, że Facebook jest teraz już takim ściekiem tego wszystkiego, i tam praktycznie nic od znajomych nie widzisz, tylko właśnie te grupy, to, to jednak kwestia jest też taka, że za tych złot, złotej ery internetu, tak, to były adresy www, na które się wchodziło. A teraz moim zdaniem te strony www, to one, prze, one nikną jak kiedyś telegazeta albo kiedyś te słowa kluczowe na AOL. Wiesz, no AOL miał ten swój internet i tam oni nie chcieli się bawić World Wide Web. Oni uważali, że ten ich ekosystem, gdzie się płaci abonament, że słowo kluczowe, to jest jak domena, nie? tak słowo kluczowe.com, no to nic i tak funkcjonowało, ale w ich systemie. Więc ich nie interesowało nic poza tym. Oni chyba niedawno jakoś zamknęli to, że ten w ogóle nie działa, nie? Bo tam jak były jakieś ostatnie osoby i, i ten dial chyba, ta usługa dial została ostatnio y, zakończona, już tam się nic tam nie dzieje. Ostatnio już ja umarł. Widzę, tak, że nie, że po prostu już im się, znaczy nie opłaca, opłaca, nie wiem, ale generalnie jest tak, że zmienia się po prostu internet cały czas. I jeszcze do niedawna Korzystaliśmy ze strony www, mieliśmy swoje ulubione serwisy, chodziliśmy tam, czytaliśmy newsy. Później to się zmieniło, bo na przykład jak wszedł czytnik RSS-u, no fajnie to... było sobie wklejać te, te linki, te, te, te newsy czytać w jednym miejscu, skondensowanym. Oczywiście Google położyło czytnik RSS-a, ten swojego, tego readera i No reklam i tam też było tak... pewnie yy, wpakować, więc wiesz, to, to im się nie opłacało. Nie? I teraz jest problem, że znowu idziemy przez to AI w jakiś dziwny kierunek, bo jak bo Google, powiedzmy, jest jakby podstawową taką wyszukiwarką, chociaż jest kilka innych, ale dla, dla, dla powiedzmy, one wszystkie robią to samo. Czyli teraz, kiedy wrzucasz, może poza wyjątkami, ale Google akurat jest y, niestety najgorszy w tym przypadku, Wrzucasz po prostu jakieś zapytanie do wyszukiwarki, to zamiast Ci podać wyniki wyszukiwania najpierw, a powiedzmy, nie wiem, ten, ten jakiś taki AI ściek, no nie, wyjaśnienie Yy, z boku to jest eksponowany to, a wiemy, przynajmniej jeszcze nie masz takiej stuprocentowej pewności, że odpowiedź, którą dostajesz od AI jest w stu poprawna, bo te halucynacje to, że ten fine, fine tuning się jeszcze nie odbywa tak, znaczy on się odbywa, ale to jest to jest żmudny proces i i miną pewnie kolejne miesiące lata, zanim tam będą kolejne te, te wersje tych różnych Gemini, czatów GPT i tak dalej tak dalej, które, które to poprawią. Ale jesteśmy po prostu na takim etapie, że ten, ta część tego postępu po prostu e, przenika wszędzie. I ten martwy internet, on jest po prostu. E, znaczy, po prostu staliśmy się użytkownikiem po prostu pewnych serwisów, tak? że Wchodzimy na tego Facebooka, wchodzimy na Instagrama, wchodzimy na na pewno mamy jakieś aplikacje, z których korzystamy, które no, są, mają połączenie z internetem. Słuchamy podcastów, wchodzimy na YouTube'a, ale jakbyś sobie pomyślał, to jest pięć jakichś podstawowych stron, które codziennie wchodzisz, i bardzo rzadko zdarza się, żebyś wchodził na jakąś inną stronę, chyba że musisz, nie wiem, w kwestiach służbowych, nie? Ale tak, żeby sobie zrobić jakieś takie discovery. Ja, ja jakiś czas temu znalazłem po prostu jakąś niesamowitą stronę internetową, całkiem przypadkiem. O, o, o jazzie. I to było fa, fascynujące, bo zaczęło się od tego, że w telewizji leciał, w telewizji albo chyba na Netflixie, już nie pamiętam gdzie, ten terminal z Tom Hanksem. Nie wiem, czy pamiętasz ten tak, film. To jest mi. o gościu, który jest utknął na terminalu, a że nie chce wrócić bez spełnienia tak jakby nawet nie ostatniej woli ojca, ale chodzi o to, że po prostu ojciec miał był zafascynowany zdjęciem, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywało, ale to było tak, o takich mu czarnych muzykach, którzy mieli zrobione zdjęcie w Harlemie i ono jest, to jest taki klasyk, nie? To, to, o tym zdjęciu to po prostu książki powstały, wiesz, filmy nakręcono, no, kapitalna rzecz i on miał to taki cel, że on miał te podpisy zbierać, nie? Yy, yy, w, tym, w, tym, w tym, wszystkim, no nie? I, i, yy... Czeka, w tym wszystkim myśl uciekła, yy, yy, że zacząłem od tego terminala ale jestem teraz, miśmy mi uciekła I to jest też efekt tych czasów, wiesz, że po prostu... Jak, Wszedłeś jak... na stronkę o drzezie, bo obejrzałeś w A, przepraszam, tak, tak, tak. I chodzi o to, że po prostu tak byłem zafascynowany właśnie tą historią tego zdjęcia, że znalazłem po prostu polską stronę, która opisała to, miała artykuł na temat tego zdjęcia. To było lepsze niż to co znajdziesz na Wikipedii. Dodatkowo były podlinkowane... E, filmy z YouTube'a, no ten dokument o, o, o tym zdjęciu. No, fantastyczna rzecz. No i trafiłem to, na no to przypadkiem, bo akurat wspomniałem o tym w, w filmie, ale wiesz, znalazłem po prostu stronę WW. Jak za starych dobrych czasów. I to jest, i to, to też mi pokazało, że ile jest takich perełek, które teraz jedynie służą do tego, żeby twoje, żeby nie twoje, tylko w ogóle AI, miało się z czego uczyć, wiesz, ten kontakt się. I to też każdy widzi, że no, jak naprawdę tworzysz jakiekolwiek treści pisane do internetu, tworzysz bloga, to, to Google nie będzie pozycjonować twojego bloga czy twoich, twojego tekstu jakoś tam wysoko w tej wyszukiwarce, tylko co najwyżej sobie zapożyczy ten tekst i wrzuci do niego jakiś tam opis, wygeneruje coś innego, żeby to było odpowiedź na jakieś zapytanie, które ktoś miał w Google. No I to jest, to jest ten martwy ten, do, do którego e, niestety... Wszystko się sprowadza ostatnio mm -hmm. nie? I, i, i to, ale wiesz, ja uważam, że podcasty, póki są właśnie yy, takie jak <śmiech> Fantasmagieria, no to wiesz, takiego kontentu się nie da wygenerować, bo on by był zbyt wyszlifowany, tam nie byłoby lapsusów jednego, nie byłoby odpłynięć, nie byłoby dygresji, tak wszystko by było on point. I to jest, to jest piękne. no ale. Ale a propos kulturki, to może y, ja ci coś polecę, coś, co mnie ostatnio y, przywróciło wiarę, że y, warto wrócić do kina bollywoodzkiego. O matko, no to, to jest y, najnowszy. Najnowsza, znaczy nie czy jaka, najnowsza produkcja, ale jest moim zdaniem naj, najlepsze studio y, bollywoodzkie, Jasz Raj Films. I oni robią takie akcyjniaki, które oglądasz, i one są robione z pompą. Profesjonalnie i tam nie ma tej komedii, ale pojęcie to, że po prostu przez jak one są przesadzone, prze, przerysowane, to niektóre rzeczy wyglądają zabawnie. I e, wyszedł e, w 2025 film War 2, który jak się domyślasz jest e, kontynuacją filmu War, i szczerze tego mi brakowało. To jest, jest, jest absolut cinema. To jest absolut z cinema takiego kina, kina akcji tam oczywiście są zapożyczenia z, z, z amerykańskiego kina, tylko one nie są tak subtelnie zrobione na zasadzie, że my to gdzieś tam wpleciemy, tam będzie jakieś mgnięcie okiem, ani też nie jest tak, że po prostu masz scenę wyciętą, chociaż to się zdarza, nie? Tylko chodzi o to, że po prostu masz bohaterów, którzy yy, personifikują jakieś takie cechy innych bohaterów, nie wiem, na przykład Johna Wicka. No jest takie scena otwarcia tego filmu, kiedy główny bohater pojawia się na jakimś na jakimś zebraniu, nie wiem, triady, tak, to, tak, tak mi się to wydaje. Nie, przepraszam, jakuzy chyba, bo to japończycy. I on tam wchodzi po prostu jak do siebie, jakimiś naprzełaj górami, jak sam Fischer. Puszczają na niego wilka, żeby ten działał, ale on tylko patrzy na tego wilka. I ten wilk po prostu na pewnym momencie zamienia się w, w pluszaka takiego, wiesz, który mu do nogi tam przychodzi i tak dalej. I on idzie w tym zwolnionym tempie, do tego stało później jest jakaś długa gadka, szmatka i nagle 20 chłopa z katanami na niego wyskakuje. I on walczy i to jest, to jest kwintesencja po prostu takiego kina akcji, yy, gdzie absurd goni absurd ale już nie jest to tak jak w tych starych boleckich filmach, że tam po prostu goście latali, robili 15 sal w miejscu i tak dalej, tylko to już jest tak zrobione, że no, teoretycznie mogłoby się, e, mogłoby się pojawić, że nie, że mogłoby tak być. Oczywiście e, nie tak, że, że jakąkolwiek miałby szans w takim starciu, taki nawet najlepszy e, komandos, ale to jest coś właśnie w stylu właśnie komando, nie, z, z, z Arnoldą Szwancenegerem, że sam przeciwko 20-30 chłopa. I to jest fantastyczny w ogóle motyw, bo w drugiej, w też głównej roli, bo jest w jednym, w głównej roli jest. No mój ulubiony, jeden z moich ulubionych aktorów wojewódzkich, hritik Roshan. I on brał w, w pierwszej części, i on się pojawia w drugiej części, ale dali mu nowego partnera. Takiego przeciwnika, który jest bardzo zniuansowany i jego znowu gra gościu, który, który ma no tak skrótowo się podaje te imiona, bo już czasami to takie jakby on nie ma jak pseudonimy. NTR Junior. I to jest, i on wcześniej zagrał w takim filmie, który na pewno słyszałeś nim, albo przynajmniej obiło ci uszy. RRR. To jest Kajasz, film, no. tak, który zdobył e, nagrodę Oscara za najlepszą e, piosenkę parę lat temu, już nie pamiętam w tym roku. Nie tam do Gesz takiego grał gościa i tutaj po prostu masz taki pojedynek osobowości, jakby dwóch takich agentów, nie? Oni się tam gdzieś ścigają, no nie, wiesz, motywy niemal jak, jak z, z doktora yy, doktora No miejscami, ale generalnie to jest absolut cinema. Ja Nawet nie muszę specjalnie zdradzać, o co chodzi, nie? Bo to są takie y, motywy związane z, y, z tym, co jest popularne, nie? Na świecie, czyli jest jakaś, jakaś, jakiś syndykat jakichś tajemniczych ludzi niezrzeszonych, oprócz tego, że po prostu mają jeden wspólny cel, nie? Obalić, obalić rząd Indii, wstawić swojego marionetkowego e, premiera i, i, i generalnie, wiesz, no to jest no mówicie, no to jest jak, jak y, y, która to część y, y, Jamesa Bonda toczyła się y, y, tam był Teli chyba właśnie w tym Uczę. W Davos no to, to też pewnie to była akcja. To było w górach, to było w tajnej służbie królewskiej mości, chyba o tym mówisz, co. A, tak. e, co tam gra. L Lazenby, chyba jako. Je że i o tym mówisz w filmie. Tak, to tak. Jest chyba jeden. Tak, tak, to o, tym, o tym, o tym. Ja pamiętam, że tam był taki. mod wierzy o te plenery, bo to wiesz, tak wie. to są rzeczy, które możesz powyciągać z innych filmów, wiesz. I tutaj jest kwestia tej jakiejś przyjaźni, jakiegoś takiego bólu jakichś takich różnych rzeczy, które, y, które są takimi przerysowanymi tropami. No to mężczyźni płaczący to jest normalne. Oczywiście jest fantastyczna scena y, y, ta, tańca grupowego. Tego, to, to musi być w filmie bollywoodzkim. Jest y, motyw y, y, miłości jednego bohatera i tego, że on musi zrobić coś, co, co jakby w, no... no Łamie serce tej kobiecie, no ale później się okazuje, że wiesz, najważniejsze są Indie i to też India first, nawiązując no, do no, America first, nie, mhm. obecnego prezydenta. No, no po prostu to jest, to jest, kino takie, które oglądasz, bawisz się dobrze, ono nie ma cię w jakikolwiek sposób, no nie wiem, jakoś przeformatować, tam, tam. E, tam nawet te, te, te zmiany, bohaterów, to, że ktoś jest zły, później jest dobry, później znowu zły, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie? Ważne jest po prostu to: kinoakcji, piękne zdjęcia, e, piękne kobiety, planery. No to jest, no to, mówię, to jest absolut cinema. To jest coś, co po prostu fantastycznie resetuje po jakichś takich y, y, ciężkich dramatach, nawet horrorach nie coś, co, co, co, co, co cię dużo doczy, uważasz, takiego war-2. I, i, i jesteś jakby to już wiesz nowym człowiekiem. Na no, pewno ci nie przekonałem do kina Ludzkiego, ale, ale tylko powiem, że Nigdy jest, mnie nie jest chyba albo na Netflixie, albo jest na chyba na Netflixie, bo to wspominałem, że to, że to bo Netflix był producentem też tego filmu, więc bardzo szybko się pojawi, bo ten film był w kinach parę miesięcy temu i teraz, i teraz trafił mhm. właśnie w, w, w, do tego obiegu. VOD, więc, więc polecam. No. Jeszcze mam jedną takie, takie kulturkowe rzeczy, ja ale... Mam... No to po, dawaj, ty, teraz ty. Myślę, wiesz, byłem parę się... razy w kinie i byłem na tym najnowszym Andersonie. Jedna bitwa po drugiej bardzo mi się podobała. Um, podobał w ten film. Jest świetny. Mhm. E, ale oczywiście innym chcę powiedzieć, bo wspomniałem o tym. Saturday Night. E, czyli to jest... Mieliśmy teraz 11 października... E, 50-lecie. Um, ten program zaczął się. Saturday Night Live zaczął lecieć w 1975 roku. I mieliśmy mm -hmm. 50-lecie e, tego programu. Rok wcześniej wyszedł film. Reżyseria e, Jason Reitman. To jest. E, e, e, nie, jakoś nie szaleję za tym reżyserem. Widziałem jego chyba dwa albo trzy filmy. Dziękujemy za palenie. Chyba było jego. Widziałem Juno. Na pewno, która mi się tak średnio podobała w chmurach. Także podchodziłem z takimi, takimi obawami, a film mi się szalenie podobał, bo to jest, to jest, są, to jest półtorej godziny, czy tam godzina 40 przed emisją. Czyli program poleciał o 23, a ja to zaczynamy o 21.30 i mhm. wszystkie rzeczy, które działy się na zapleczu tego programu, jak to wyglądało e, jak wyglądał konflikt e, Belusiego z Chase'em na przykład. Nie? E, że tam się nagle pojawiła masa e, ludzi ze z stacji, gdzie tam był ogrywany konflikt między, m, między producentami, i tak naprawdę ten program, program powstał tylko po to, żeby e, się wywalić. Bo Chcia, chciano puszczać tak naprawdę powtórki, które generowałyby większe e, większe przychody niż nowe treści. I gdzieś tym wszystkim byli właśnie twórcy mm, twórcy pomysłodawcy tego, e, tego programu. I to powiem szczerze, no, no wy, wypadło fantastycznie No są super kreacje aktorskie Właśnie tam ten wspomniany przeze mnie kory Michael Smith Który grał Enigmę w Gotham Tutaj gra uh -huh. Chevy Chase'a, no jest rewelacyjny no, jest, ka Każda scena z nim to jest po prostu u bafu Jest świetny facet, który wciela się e, w dwie role e, To jest Nicholas Brown i on gra Andiego Kaufmana I jednocześnie gra Jima Hensona Tego od mapetów, nie? I mm -hmm. to też jest świetna kreacja. Wiemy, że Jim Carrey w Człowieku z Księżyca no, zaorał już temat Andy'ego Kaufmana, już nikt podejrzewam, tak. że lepiej tego nie zrobi, ale, ale no, no, no jest świetny. No i jest też John Belushi, w, w, w tą rolę wciela się Matt Wood, ten młody aktor. Jest William Defoe jest chłopak, który gra Dana Kroida, też jest świetny. Gra ten Cooper Hoffman, czyli syn Mm, Filipa Seymura Hoffmana. No jest, jest też bardzo, bardzo dobry ten jak Teraz był w Willa ty... jak to gra? Jeśli w ogóle się pojawia? Yy, nie, Bila Murraya nie ma. No, wygumkowali go. Znaczy, wiesz co, może Billa Maria nie było w pierwszym odcinku, bo to jest tylko... A, bo o... to jest przed pierwszym odcinkiem, To tak? jest aha, pierwszym aha. odcinkiem, to jest dokładnie to, co się działo przed, przed tym, wiesz, jak opuścili ten program i czy on w ogóle poleci na żywo, czy to będzie okej, okej. Okay, okay, okay. próby. No jest super, mhm. super J.K. Simmons w roli takiego starego komika, który tam rządził telewizją, Miltona Beryl. Berla, no, no jest naprawdę rewelacyjna obsada. Tylko, że wiesz, no ten film jest takim trochę, jest taki duży chaos. W sensie w tym filmie mamy dziesiątki miejsc akcji, dziesiątki bohaterów i ten główny wątek, my tak śledzimy trochę, tak jakby. Między sketchami, które albo przygotowaniami do Skeczów, nie. Każdy coś tam swojego skrobie i gdzieś między tym wszystkim biega Lorn Michaels, który, który odpowiada za to i, i próbuje gdzieś tam podpisać Balusiego, gdzieś tam próbuje wysłuchać jakichś tam Wątów Hensona. Gdzieś tam musi się ugadywać z Chevy Chaseem, który faktycznie wszystkich wkurza. No, jest naprawdę to. Gdzieś tam coś jeszcze jest kobieta, która cenzuruje to wszystko, i, i każdy sketch, ona czyta scenariusz i się pyta, nie? A o co chodzi z tym, a o co chodzi z tym, nie? Bo oni tam przemycali masę seksów w tych sketchach i ona się dopytuje, nie? A co to są niebieskie jaja, a co to, są... co to jest złoty deszcz, nie? Także tam to jest Jest, jest i humor słowny, jest sytuacyjny, jest trochę odgrania tych starych sketchów które można obejrzeć w fragmentach na, na YouTubie. Yy, niestety no nie znalazłem, kiedyś podobno był dostępny ten w zeszłym roku, bo ten film z zeszłego roku, był dostępny ten pierwszy odcinek w całości, bo chciałem sobie na przykład piosenek posłuchać, chciałem zobaczyć jak George Carlin wypadał, czy w ogóle on tam był w tym, w tym programie, bo tutaj tak ta historia jest opowiedziana, że George Carlin ma prowadzić, ma być hostem powiedzmy tego programu, ale tak wyglądało jakby on się w ogóle nie nie pojawił, znaczy w trakcie tych przygotowań powiedział, że to ma gdzieś i, i ucieknie, mm, mhm. Także gdzieś tam to, to wszystko dla mnie wypadło super. Ja byłem szalenie zadowolony. Trochę poczytałem później opinię, to że rzeczywiście ten chaos dla ludzi był trochę nie do przełknięcia, natomiast jeżeli gdzieś ten e Saturday Night Live przez wasze życie się przewijał, oglądając chociażby skecze i tych wszystkich komików, którzy tam zaczynali, te wszystkie tak. filmy, z których ja z tego wywołowałem, no to jest kawał historii, kawał mm, nie tylko amerykańskiej historii, ale w ogóle historii telewizji, przemysłu rozrywkowego, komedii. Myślę, że masa, masa komików. No, Ghostbusters, nie? Kurczę, żeby no, daleko nie szukać, nie? dokładnie, nie? No, tam są... Znaczy nie, no można by było mieć mnóstwo filmów, nie? Bo to nawet, bo były takie, że był ten serial Night Live, był to National Lampoon, jakby było kilka takich takich takich serii, nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, no, ale wiesz, tam... To, nawet no, to, tam praktycznie każdy znaczący komik zaczynał Jim Carrey, Eddie Murphy. Tak. E, The Aykroyd, tak jak wspomniałem, tutaj jest w tym, w tym filmie Chevy Chase, te, te, te wszystkie Belushi, te, te ekipy, które później przewijały się w filmach od Spielberga poprzez Reitmana i tak dalej, nie? E, to mhm. to Wiesz, no to, to, to jest kawał historii. Wielu, wielu komików tak. nie tylko z Ameryki się na nich wzorowało. Ten, tak. ten te skacze, ten program taki sketchowy, mimo że nie jest jakąś tam szalenie oryginalną formułą, bo widzieliśmy go, bo pewnie w różnych miejscach też, też mieli pomysły na to, no to gdzieś tam tę formułę oni wykuli i, i, i gdzieś to tam od tego odgapiali inni. Także ja to polecam. Jest na HBO. Nie, no ja muszę. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego powstało. Ja wiem, też tak, nie wiedziałem. Nie ale zainteresowałem się tym Cooperem Hoffmanem, bo mhm. e, obejrzałem z nim film. Tym synem tego. Tak, z filmu Hoffmana. Obejrzałem z nim film. E, przed puściem do kina na jedną bitwa po drugie obejrzałem Licoraj Pizza wcześniejszy film Andersona. I on tam gra główną rolę. Ja nie wiedziałem, co za chłopak, mówię, jest świetny, jest bardzo dobry. I zobaczyłem, w czym on gra, i on gra teraz z tym wielkim marszu tej ekranizacji e, Kinga, która jeszcze czasami w kinach jeszcze do obejrzenia jest. On tam gra główną rolę, mhm. e, Garetego. I, I mówię, kurde, no to jest to jest fajny młody aktor, naprawdę tutaj już e, widać, że no jest, jest, e, jest w nim taka jakaś energia i to, to widać po, po Ehm, najczęściej właśnie w takich rolach gdzieś tam niekoniecznie mm, z tego mainstreamu, nie? Ehm, I się okazało, że to jest syn właśnie Filipa Seymora Hoffmana, czyli gdzieś ta iskra aktorska jest, jest w czyli rodzinie. Czyli ten talent jednak jest w genach. Może prawda? tak no, być. się ale ja, jednak... mu, ja mu życzę. No, no masz, to... A Leonardo DiCaprio nie chce tych swoich genów przekazać. Ha, ha, Może kiedyś przekażę. Chociaż no. ja nie widziałem tego na, na nowszego filmu, ale słyszałem dosyć takie pozytywne. Jest, świetne. jest świetne. no naprawdę. Tylko tutaj. Um, to już... To jest taki film, na którym no, myślę, że na, na, na jakąś głębszą dyskusję trzeba by było wejść. Jeżeli. Nie, ja bym się obejrzał. Ja go obejrzę, to ja porozmawiam. Chętnie. To jest też. Trochę... Je w kinach jest. E... W Polsce, to, to uda mi się go zobaczyć. Nie. Jeśli jeszcze w ciągu tygodnia będzie, to, to na 100%. Może go jeszcze. Może wiesz co, jesteś teraz w Częstochowie, czy w Warszawie, czy w Krakowie. Jeszcze czy nie, gdzie? jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale tak. niedługo będę. No dobra, to w takim. To sposób... Jak słucha, słuchają tego odcinka, to tak. To, to będę na, na starej ziemi. W, w, to wtedy sobie zobaczył. W mateczce, ojczyźnie to może ci się uda właśnie w jakimś mniejszym kinie jeszcze ten film zobaczyć, bo wydaje mi się, że już teraz w tym tygodniu już takie pojedyncze pokazy gdzieś w jakimś Heliosie, jeden, jeden seans gdzieś tam był, ale w Łódzkim, ale, ale no to jest trzeci tydzień, teraz będzie czwarty tydzień tego filmu, nie? To może już go nie być, ale jest warto jest go ciekawe. ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że, że on już tego tak od jakiegoś czasu jest w kinach, bo Wiesz? gdzieś po prostu znajomy poszedł do kina na to, Aha. później drugi, i jakoś tak nie wydawało mi się, że to jest, że, to, że ta premiera już miała jakiś czas temu, bo tak mi się skojarzyło, bo Akad Tron Tres, tak? Tak się nazywa ten najnowszy. Ta, ta, tak. Wyszedł i Akad było jakieś takie specjalne wydarzenie, oczywiście bez gwiazd, ale Jakaś specjalna premiera dla, dla influencerów z tego, co mi mówił, i tam było sobie nie wiem, zdjęcia z tym motocyklem z charakterystycznym mm -hmm. strona zrobić. Więc, więc tam było jakieś kryście. Nie wiem, dlaczego może mi się połączyło, że jak ta premiera była teraz, to tego tamtego filmu pewnie podobnie. Ma świetne, no, świetną powiedzmy taką scenę. Mm -hmm. mm, nie chcę mówić też, że to jest finał, bo to, to, ale taki pojedynek finałowy. Jest rewelacyjny. Naprawdę zrobiony jest mhm. z takim niesamowitym pomysłem i z tak, tak, takimi emocjami i energią. No jest świetny ten film. Ja mhm. myślę, że gdyby nie to, że ja miałem iść na niego na premierę, ale e, trochę tam wtedy się mi się plany po, pokrzyżowały i nie poszliśmy na tą premierę. I, i poszedłem mhm. w ostatnim możliwym terminie, jak grał w Fabianicach to gdyby była taka możliwość, to poszedłbym sobie jeszcze... Gdyby był wcześniej, to bym poszedł drugi raz do niego do kina, do niego do kina ale już nie miałem możliwości. To tak mi się podobało. Mhm. A dawno już nie chodziłem dwa razy do kina na jeden film. Mhm. To ja jeszcze do kulturki dorzucę tak, ale na, na szybko. Aha. Eee, przeczytałem 18 tom... Eee, 18? Czy teraz czytam? Nie, nie. Eee, Clive'a Kasslera. Mm. Przygody Darka Pita I okay. Czarny wiatr. I to jest o tyle ciekawe, że ta książka została napisana 20 lat temu, ponad, prawda? I to już jest ta historia, w której Dirk Pitt Jr., czyli syn Derek Pitta głównego bohatera, wchodzi do akcji i zaczyna się częściej pojawiać. I ja sobie pomyślałem, że to było mniej więcej 20 lat po tym, jak Clive Kassler napisał pierwszą książkę. Więc jakbym był na bieżąco, a oczywiście jestem. No, 20 lat do tyłu, to może teraz bym no, na etapie, że tam yy, przygody Dereka Pita Juniora Juniora, nie? Bo, bo tak to, to mniej więcej wygląda, nie? że kolejne 20 lat minęło i ja po prostu tak zżyłem się z tą postacią, mimo że te książki są, szczególnie ta, ta, ta seria z Derekem Pitem ona jest pisana od schematu i to, i to ten schemat łatwo jest jakby wodrębnić, że masz ten rys historyczny, jakaś taka stara historia sprzed, sprzed tam powiedzmy kilkudziesięciu, tysięcy lat, no nieważne, bo to wiesz, chodziło o to, że coś się dawno temu dzieje. No i zawsze skoją jest... statków? Powiedz mi, to, to jest tak zawsze ze statkami? Różnie, różnie. No, okay. Ten moment, element skarbu, czy odnalezienia czegoś jest, jest istotny. Zawsze jest gdzieś taki delikatny science fiction, bo te książki w momencie napisania, one zawsze wybiegają w przód o jakieś 2-3 lata. Mhm. Więc wtedy, 20 lat temu, już tam ten Hiriam ten, ten główny informatyk numy, on już dysponował komputerem, który był w stanie wszystkie bazy przeczytywać bez, bez tego i miał sztuczną inteligencję w postaci hologramu, Max tak się nazywał to, <głos> i to była jego żona nie? No, tak, no taką miał fantazję, że sobie po prostu ubra... mimo, że to nie była osobowość jego żony tylko to była osobowość taki, jego takiej wirtualnej asystentki, która po prostu potrafiła w mig robić rzeczy, no ale to jest i miał kortane ja po że jest... prostu w skórce Dokładnie. swojej żony. No, rozumiem. Dokładnie. I, i mówią przebierać jak, jak pewnie Zenless Zone, coś tam, coś tam, wiesz, to wszystko zero. i tak dalej. No, no, no. Tak, Zero. I, i, e, I mi się po prostu podoba ten schemat. Wiesz, ja, jest takie, jak już się zżyjesz z, z, z, z jakimiś postaciami, to, to, to wiesz, że, że powiedzmy, co się stanie, to, kto i tak wiesz, przeżyje jak się nagle po 20 latach nie, dzieje coś takiego, że. No, bo tak już już no nie, że są te dzieci, no nie, ale nie powiem, może w jakiej sytuacji, no ale powiedzmy, że przez te 20 lat nie miał dzieci, a one się nagle pojawiają w jego życiu. Jak, jak to się stało, no to, no to trzeba przeczytać książkę. Ale też ten jego długoletni hmm. związek. Ja, bo wam związek powiemy, jak jest to bardzo wygląda, ciekawy. jeżeli nie wiecie. Tak. Że <laughs> to wygląda tak, że po prostu kiedyś miał. Yy, yy, Potknął się i upadł na kobietę I, i, i po 20 latach po prostu się okazało, że. Że coś jednak z tego fajnego wyszło, nie? Dwoje dzieci no nie? I, i, i Summer Pitt, mhm. która jest kopią, e, e, klonem właściwie matki, i, i Dark Pitt Jr., który jest właściwie klonem ojca, no nie? I, i to należy widać, że później w osobowości to się przejawia, wiesz, że, że, e, że jest, jest tak po prostu ten, ten schemat. Ale tak mówię, no to jest takie, takie e, coś, co po prostu ja czytam te książki, wiem, że mam jeszcze sporo do nich, więc ja to robię tak, dawkuję, nie? Co kilka miesięcy sięgam po kolejną. I, i, i nadrabiam. No ale parę miesięcy temu, nie, przepraszam, miesiąc temu, miesiąc temu, nie parę miesięcy, wyszła najnowsza powieść Dana Brauna. Umarła. Tajemnica tajemnic. I to jest tytuł, który pożyczył Dan Brown od, od naszego mistrza Niedziurski? Nie, przepraszam, jak się nazywał? Autor Pana Samochodzika. Nie mam tego pojęcia. Nie, nie czytałem Ja mam fantastyczną pamięć, yy, ale yy, już... Yy, Nienacki, przepraszam, Zbigniew Nienacki. I, I on miał oczywiście książkę, która się Pan chodził i tajemnica tajemnicy nazywała. No i też, no to jest, to jest też znowu autor, który po ośmiu latach wreszcie wydał książkę, i, no, ale tutaj ten, to, że on robi to wszystko w tym samym schemacie, to nie jest na plus. Wiesz, to jest tak jak. Czytam tą, tą już z tego że Akad, to nie jest tak, że ja się zmuszam, nie? Bo ona. On, on, Dan Brown tak pisze, że to się bardzo szybko czyta, tak, bardzo tak, lekko. Te to króciutkie jest, rozdziały. Yy. Króciutkie rozdziały, tam jest mało treści te, w tych rozdziałach, bo tam jest bardzo dużo egzaltacji, dużo przemyśleń, dużo jakichś takich yy, wrzutów, nie? Jak on opisuje miejsca, to oczywiście jakiś tam rys historyczny. I teraz akcja się dzieje głównie w Pradze, przynajmniej no, ta, ta pierwsza połowa książki, którą czytam, jest, jest w Pradze. I oczywiście też jest jakaś tajemnica, ja no, tytuł sugeruje, że jest tajemnica, ale my tej tajemnicy nie znamy. I o ile y, jak czytało się y, wiesz, Da Vinci Code, nie? czyli ten taki, tą książkę, na, czy Kod Leonard Da Vinci, który, na której Dan Brown wypłynął, mhm. to, to ta tajemnica... Ona nie była tak istotna. Fakty faktycznie, że to się czytało tak, wiesz, jak taką książkę sensacyjną, przygodową. Tam były fajne wątki. ciekawe. Tak, ta akcja była na pierwszym planie, a ten wątek e ewentualny... Tak, kto jest kim i tak naprawdę linii, tam... Tak, święty i tak dalej. To, to, to, to, to gdzieś tam... Rzeczywiście było, przynajmniej ja to tak odbierałem, jako tło, wiesz, tutaj raczej, mm -hmm. że wiesz, że jest jakiś morderca, że jest jakiś zdrajca, że tutaj jest jakiś um, spisek, nie? To, w tu ściga policja, yy, to to raczej w tą stronę, Ta. gdzieś tam tą... A, akt... a tutaj jest ten sam motyw, jak, jak było w, nie wiem, w Origin, nie? Czy, czy ja, nie, e, ja, ja przeczytałem tego, tylko... Yy, przynajmniej jego cztery książki. Cyfrową twierdzę, Anioły i Demony, kod Leonardo da Vinci mm -hmm. i... E, i tę, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, o dobrze kojarzę. Lost Symbol. Zaginiony, zaginiony Symbol. Yy... Czyli tak, nie czytałem Inferno, nie czytałem yy, też... Początku? Początku. In... Początek chyba tak, Origin się nazywa. Yy, już ten Zaginiony Symbol gdzieś tam nie... Jest jeszcze Deception Point, bo, to są, bo te pierwsze książki, które napisał, to był ten sam schemat, ale jeszcze wtedy nie miał postaci Langdona. Te dwie pierwsze, tak, Langdona, tak. symbol. E, log, e, znaczy tak, w ogóle wymyślonej funkcji, bo nie ma w ogóle tak, chyba takiego działu nauki. Może teraz już jest, nie wiem. E, symbologa, czy symbolist, tak? Jest, chyba to jest tak jakoś tłumaczone. Czyli znawcy e, symboli. I e, no, dla mnie jaka, to tam było zawsze najmniej ważne. Ale najważniejsze było to, że on wiesz, zresztą, tak sobie tam odmijał, swoją takie specjalizację zagad... gdzieś tam jakoś, nie wiem, to, to nazwał i tyle, nie? Ale zawodu takiego tak. pewnie nie ma. Tak, tak. I tutaj w tej tajemnicy tajemnicy jest podobnie właśnie jak ten, w tym początku, że jest jakaś kwestia, jakiś, jakiś, jakaś tajemnica i cały czas jest coś sugerowane, że jakby jest tak dalej. I tutaj to jest w postaci książki, która przyjaciółka bliska Roberta Langdona napisała pewną książkę, ale korzystając z tych nowoczesnych systemów, ona była gdzieś na jakimś serwerze tylko, ale coś się stało. Ona znika, książka znika, on znowu y, musi uciekać, bo, bo, bo lokalna władza go goni i on nie wie, co się dzieje. Zaczyna jakby łączyć kropki. Y, no, jest, no jest ten sam schemat, ale no, trzeba przyznać, że Dan Brown ma, ma naprawdę dobrych redaktorów, że oni gdzieś to, z, przynajmniej jednego redaktora i on postanowił tego redaktora uhonorować. I najpierw jest dedykacja, że mhm. chyba Josan, jo, Jason chyba Jason Kaufman, tak się nazywa ten redaktor. Nie, on tam dedykację napisał na początku, ale w książce pojawia się postać redaktora, który się nazywa Jonas Fokman, czy Faulkman. Po prostu przestawił tam dwie litery, wymienił dwie litery w tym i, i, i, i no, widać, że, że jest bardzo mu wdzięczny za, za, za pomoc w szlifowaniu tej, tej intrygi. Oczywiście Dan Brown no może ten redaktor to pisać, po prostu nie... sam się umieścił w tej książce, bo miał taką możliwość. No, znaczy, szczerze mówiąc, on jest, on jest taką marką, że gdyby, gdyby pewnie chciał, ale niestety on nie wyrobił sobie. Takiej, e, e, e, nie wiem, takiej, takiego systemu, jaki nie wiem, miał Tom Clancy, czy, czy nie wiem, właśnie Clive Cassler. Że po prostu jesteś płodnym pisarzem, dużo piszesz. A masz jeszcze dodatkowo mnóstwo pomysłów, i te pomysły eksportujesz, nie? Mhm. Delegujesz je i na przykład masz jakieś przygody, nie wiem, statku Oregon nowoczesnego, którego jest kapitan, nie wiem, tam chyba Kurt Austin i to jest w ogóle inny autor to pisze, ale jest napisane, że Clive Castler i ten autor, nie? Oczywiście Clive Castler, wielkimi literami ogromnymi. To samo było z Tomem Clancy, Tomem Clancy nie napisał aż tak dużo książek, nie? Jak się tak wie? że pewnie policzyłbyś na opłacach nie wiem, jednej obu, obu rąk, nie? A tych serii, które powstały, które zostały napisane właśnie z tym jego nazwiskiem, no to było dziesiątki. I to były takie, wiesz, yy, jeszcze jakaś seria z, z Network, czy coś, coś związane, wiesz, z internetową Z internetem, hmm, network, mówiąc, nie? Tak. I no i sam fakt, że no, tą Clancy jest taką marką, że e, po prostu wstawiasz go do tytułu gier i od razu wiesz, czego się spodziewać. Nawet jeśli powiedzmy Tom Clancy nigdy by takiej książki nie napisał, albo nawet tak, pod takim e, e, czymś się nie podpisał, ale ja po prostu bardzo lubię e, tę markę. I dla mnie Ubisoft po prostu z góry ma już moje zainteresowanie, jak wydaje kolejny tytuł właśnie w tytule Tom Clancy. Nawet jeśli właśnie to Rainbow Six nowy, nie ma nic wspólnego z tym oryginalnym Rainbow Sixem, nie? Jeśli, jeśli Ghost Recon też za bardzo nie wiadomo do czego nawiązuje, jeśli chodzi o Toma Clancy'ego, oprócz może tej political fiction, nie? Tego co, yy, co przecież było, nie? Tam Clear and Present Danger czy tam Patriot Games, nie? No to są takie rzeczy, które... To zresztą w ogóle Jack Ryan ja wróciłem do, do serialu mhm. tego, co jest na pramie. Ja nie wiem, jakieś miałem takie, że tak siedmiu mi się podobało, ale dzisiaj, dzisiaj go dokończyłem, bo obejrzałem po prostu, chyba w trzy dni obejrzałem wszystkie odcinki, on tam jest osiem odcinków tego pierwszego sezonu. I mówię, kurde, no, no nie robię już takich seriali, tak dobrych, nie? A przecież to nie tak dawno było, nie? Że, że zobacz, jak, jak krótka jest ta pętla tego, że dawniej to było, nie? Że obejrzałem po prostu ze świetną rolą Johna Kraślińskiego, nie? A tam jeszcze gra Wendell Pierce, tego jego tego szefa, nie? No gość, który moim zdaniem no, jest jedną z kluczowych postaci z, z prawa ulicy, nie, The Wire. On moim zdaniem tam wypłynął, a później się okazało, że on może grać w innych kraj. Jest taki charakterystyczny, bo zawsze lekko przy kości, ale taki charakterny. I tutaj kapitalnie po prostu to się sprawdza. Wiesz, ta intryga i to pokazanie, zniuansowanie tego konfliktu. I pokazanie tego CIA z jednej strony. No, oczywiście tam ani nie jest y, tam CIA y, pokazane wiesz, w jakiś w taki sposób, jak na przykład byłoby w, w Homeland. Homeland pierwsze trzy sezony, to moim zdaniem to jest też absolut cinema. To jest, to, są takie, to jest taka historia, która aż po prostu ściska za serducho. Ja nie oglądałem kolejnych sezonów Homeland, bo po prostu te pierwsze trzy były na no, mnie tak zamkniętą historią, tak dobrą, że ja mówię, no nie, nie, nie jestem w stanie, powiedzieć, że emocjonalnie jakby przejść, że, że teraz ta, ta, ta Claire, nie, ta, ta, ta agentka, że ona się teraz zajmuje czymś innym, że tam jest w ogóle jakaś nowa historia, nie? Że dla mnie po prostu tamta historia z tamtym, z tamtym bohaterem, no była tak, tak wstrząsająca i tak po prostu ciekawa, że, że, że ja już więcej nie potrzebuję nic. Może kiedyś po, po jakimś czasie wrócę i, i, i obejrzę te kolejne sezony i do wniosku, że udało im się powiedzmy w jakimś stopniu dojść do tego, ale dla mnie no Jack Ryan to jest klasyka, nie? I zawsze dla mnie, dla Jack Ryan to był Harrison Ford, bo on idealnie, wiesz, wcielił się w tę postać. Ale tutaj, mimo że to jest jakby taka nowa wersja Jacka Ryana, ale jak znasz to, co sobie znowu, to uniwersum, nie? to wiesz, że ta dziewczyna, którą on poznaje, Katy Müller, Müller, chyba tak się wymawia ona będzie jego żoną, nie? Więc tutaj obserwujesz to, jak oni się poznali, mimo, że później jest taki break-up, Że oni, żona się chyba nie pojawia w drugim sezonie, tam jest taka przerwa. Oni później wracają do siebie, nie? I to mi się strasznie podoba. To też jest takie że ja, ja czuję się jak w domu, nie? Oglądając to. No, tak mówię. To, że, no, że jest fantastyczna historia, że tam, wiesz, to jest kino na poziomie i jak hmm. kręcą tam sceny w Syrii, czy bo tam jest tam pamiętasz pierwszy sezon, mniej więcej e, o co chodziło? Albo... Nie, nie pamiętam, bo ja nie tam tego serialu. A, no to, no to powiem tak, bo nie chcę cię za bardzo zdradzać, ale po prostu. Znaczy, ja go nie będę tam oglądał raczej na, na pewno. Na pewno. Po prostu nie, nie chcę, nie chcę, A, nie chcę tak. ci obiecywać, że go bejdzie. Wiesz co, no, może kiedyś znaczy nie, się będzie kiedyś, taka... kiedyś, kiedyś, kiedyś, tak. Wiesz, może ty, będzie jakaś taka sytuacja, i Paryżu i w że będę sobie go puszczę i będę grał, nie wiem, coś na jakimś handheldzie, w jakąś taką grę, która nie wymaga... A to nie, to ja ci polecam oglądać go po prostu tak całkowicie, bo tam są nawet okay. takie sceny, co... Yy, a wiem, że ty to lubisz, bo kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy, że po prostu jest jakiś dokument, coś coś czyta i wiadomo, że jak czytasz, to zatrzymuje, znaczy, że zatrzymuje się wzrok na tym, co mhm. powiedzmy kamera się skupia, nie? Bo jest jakaś informacja, tam widzisz zdjęcie, że tam Jack Ryan był kiedyś Marines i coś tam się stało ale robisz sobie cyk, pauzę i tam możesz sobie czytać te dokumenty. Kiedyś się urodził, no nie, i tak dalej, jakieś tam wyróżnienia, wiesz, w służbie, jakieś to, więc jakby masz taki pełniejszy obraz i to, że to jest ten detal, o który zadbano... On jest uwspółcześniony, jest, jest ten serial? W sensie on się dzieje współcześnie? On... Uspółcześniony, tak. Okej, okay, czyli to jest tak. wszystko tam przedstawione, czyli Jack Ryan nie był w Wietnamie, tylko był na przykład w Iraku. W Afganistanie. W Afganistanie, okej, okay, no już w Afganistanie. W Afganistanie akurat, tu był w Afganistanie. No i tam jest motyw też, właśnie ja nie pamiętam o ile. Yy, jaki był tam, powiedzmy, ten dramatyczny moment w, w, w książkach, bo już tak bardzo nie pamiętam, żeby się odnieść nie, do tego, do jego historii, ale tutaj masz po prostu motyw właśnie też, że, że on, on przeżył katastrofę lotniczą, znaczy rozbicie się yy, katastrofę śmigłowca, w którym tylko on przeżył, nie? Tam cała jego drużyna marins, nie? Tam przyjaciele i tak dalej, tam nikt nie przeżył, no i tam jest pewna kwestia, no nie, z którą on po prostu żyje z takim poczuciem winy i to go strasznie gryzie i on nigdy o tym nie mówi. I dopiero właśnie jak tą Katy poznaje, to on wie, że to jest, to jest ta osoba i tam jest taki moment otwarcia się. No To Dosyć późno jest, nie? Ale jest kapitalna, scena. jest kapitalna scena, jak on się z nią spotyka i ona wie, że on gdzieś tam pracuje powiedzmy dla Departamentu Stanu, ale nie zna szczegółów. Ona jest w tej, w tej wersji tego świata Epidemiologiem, dosyć takim utytułowanym, zajmuje się ebolą i generalnie no, poznali się przypadkiem, bo okazało się, że ona jest córką gościa, dla którego on kiedyś pracował, jak, jak zajmował się finansami. No nie? I on mhm. w ogóle jako analityk, on ma doktorat właśnie w, w ekonomii, a nie powiedzmy tam w, w historii, jak to było w książkach. I generalnie chodzi o to, że tam ojciec próbował go przekonać, żeby mu jakiś, może, cynk mu wrzucił. No nie, a propos tego, a on mówi, że on, on się tym nie zajmuje i tak dalej, gości się w kurze. Ale ta córka widziała, właśnie, Jacka, gadka, szmatka. Long story short, później jest taki moment, że ona nie wie, że on pracuje dla CIA i jest kapitalna scena, jak ona jest wezwana, właśnie, bo jest kwestia zagrożenia epidemiologicznego akurat w tej kwestii, ona się ze bolą, i ona zostaje wezwana. I tam są wierchuszka y, CIA. I on jest też wezwany, bo to jest związane też z sprawą, którą on prowadzi. I oni się tam wtedy pierwsze... Znaczy, widzą mnie, dowiadują się, ona się dowiaduje, że on pracuje dla CIA. To jest taka kapitalna scena W ogóle John Krasiński to jest kapitalny aktor. On wypłynął na the Office, nie? I, on, mm -hmm. i tam są takie miny, które on robi w Diofis, gdzie gdzieś tam jakiegoś takiego zakłopotania takiego patrzenia kamery i tutaj to jest, że ta szkoła jest te, te, tego, tego zakłopotania ale on nie patrzy się w kamerę, bo to już nie jest jakiś taki paradokument czy udawany jakiś dokument, tylko po prostu widzisz takie, takie gesty takie, takie przełknięcia śliny, które jest... I dlatego mówię, że to jest taki serial, który trzeba oglądać, nie? Tam są pewnie wątki, które mogą być mniej interesujące, które możesz jakby nawet nie, że przewinąć, ale możesz je przesłuchać, nie? Bo tam kiedy, kiedy są jakieś takie wypełniacze, kiedy poznajesz historię, jakby kto, gdzie się znalazł, bo tam jest no, kwestia tego, że oni szukają pewnego gościa, Sulejmana, który, który no, domyślałem się, że, że prawdopodobnie coś jest nie tak z nim, coś planuje i My poznajemy też historię tego gościa. I tam jest to też tak zrobione, żebyś ty miał taki element nie wiem, nie że empatii, sympatii, no ale wiesz, takiego zrozumienia. Nie? Co, co powoduje, że człowiek się re, re, radykalizuje. Bo akad, ten, ten główny antagonista, on się wychował w Paryżu. On skończył najlepsze szkoły i tak dalej. Ale to, że on miał taki i takie nazwisko i taki taki wygląd, to mu wszędzie zamykało wiesz, bramy. Mhm. I to jest pytanie, no, nie ile w tym jest prawdy, no, nie? bo jeśli ktoś naprawdę ma, ma umiejętności i tak dalej, to pewnie dla kogoś, kto, kto potrafi to skapitalizować, to nie miałby to znaczenia. Ale no, tu chodzi o dla tego, dla tego wątku popularnego. To jest taki, taki moment kluczowy, w którym coś się dzieje i, i, i, i ten człowiek się zmienia, jego osobowość o 180 stopni. No, nie? No, więc Jack Ryan, cztery sezony kapitalne, zamknięte, po prostu polecam. Nie? To jest coś, co, co, co moim zdaniem się w ogóle nie zestarzeje, a im będziemy szli w przyszłość, no nie? jeśli chodzi o te seriale, które teraz dominują, no to wydaje mi się, że on będzie jak wino, że, że może nie będzie takim klasykiem, nie? że to nie będzie, wiesz, prawo ulicy, czy coś w tym stylu, nie? Ale, ale to będzie coś, do czego możesz wracać i, i, i obejrzeć i się, wiesz, no nie, że świetnie bawić, też jest złe słowo, ale po prostu że, że możesz to oglądać, nawet jeśli wszystko wiesz, co tam się wydarzy, z, z takim nowym zaciekawieniem, nie? No. To taki mój... Yy, nie obiecuję taki, ci, że go obejrzę, bo, bo gdzieś tam, wiesz, mam te swoje serialowe plany ustawione na, na kilka seriali do przodu i to są... Yy, ja tak sobie myślę, że już teraz obejrzę na przykład yy, z archiwum mix dokończę. Mm -hmm. Już nigdy do tego tak. serialu na przykład nie wrócę. Mam taki zamiar zrobić właśnie, pierwszy raz obejrzeć The Wire, Oz i Rodzinę Soprano mm, mm. Kolejny raz I może obejrzeć Rodzinę Soprano i też już nigdy do niej nie wrócić Obejrzeć Sześću Podziemia, po prostu tak sobie gdzieś tam te swoje seriale, które gdzieś tam przez te lata odkładałem I wiesz, to jest lista na długie miesiące I i może, gdy, ja rozumiem. Gdy, wiesz, gdy. gdyby to było tak, że um, mówiliśmy, że to nie jest serial, który mogę sobie w, włączyć w tle, to, to to trochę jeszcze dalej spada, bo, bo tak zazwyczaj oglądam jeden odcinek dziennie, dwa na sen. I. I ja wtedy w sobie już, wiesz, yy, mam, mam to zaplanowane. No jak masz Archiwumix, ma tam jeszcze mam 100 odcinków do obejrzenia. I tam kolejnych setki kolejnych odcinków, nie? To, to się strasznie wydłuża. I to jest kolejne cztery sezony, czyli kolejne 40 pewnie odcinków. Yy, to, wiesz, to, to, to ciężko, <głos> ciężko obiecać. No, no ja nie Cię rozumiem, tylko chodzi mi o to, że yy, może się wciągniesz, wiesz, po kilku odcinkach. Na pewno, wiesz, to, to, to... A może tak być, że po prostu, nie, jednak to nie jest dla mnie. I, i tyle, nie? I wtedy możesz przeskoczyć jakby wiesz, swobodnie do Czy to co opowiadałeś przez lata, to ja wiem, że ten serial by mi się właśnie ym, spodobał, nie? Tylko boję się, że mówię, no zapomnę o tym. No ale dam sobie oczko do tego. Na filmwebie znaczy do obejrzenia, żeby mi się wyświetlało i będzieś tam cały czas świeciło, to, to może gdzieś tam, to, to się zapali w pewnym hmm. momencie. Ja ja się nie tłumaczę, że czeka masz aż... tak, że niektóre seriale, które teraz są kręcone, że ja chcę obejrzeć, jak już po prostu zamknął. Dzisiaj chyba pojawiła się informacja, że Silo, e, Silo, tak? czyli Silos e, czwarty sezon jest kręcony i to będzie konkluzja tej historii, więc, mhm. więc fajnie, bo wtedy poczekam. Nie obejrzałem pierwszy sezon, podobał mi się, oglądałem trochę drugiego, ale jakoś tak nie miałem takiego parcia, żeby oglądać na bieżąco. Więc po prostu poczekam aż się wszystko powie. No chcę wrócić na przykład do takiego serialu, który nie wiem, czy w ogóle się zakończy. Chyba miał ze dwa sezony tylko. Counterpart. Właśnie z JK, eh, JK Simmonsem. Dobrze pamiętam? Okej, okay, tak, wiem który. Yy, ale on chyba nie. O tym, że oni mają jakąś. Tak, nie ma zakończenia. A, czyli jednak skancelowali. Tak myślę, że. Dajesz, to, no nie wiem, poczekaj, no. Hmm, zastanawiam się teraz, czy nie wie przynajmniej głupoty, ale.. Yy jest ten motyw nie podoba nie tego. Ja bym tego, tego szukał, tego. ale ja chyba dlatego nie podszedłem do tego serialu, bo, e, bo gdzieś tam się dowiedziałem, że nie ma konkluzji, ale może pierwsze głupoty, no, no sorry. jeżeli... Może nie ma konkluzji, mnie. bo tak po prostu napisali, nie? Że, że w sensie. że... No nie, no okej. Okay. Patrzę, nie, bo tam jest 20 odcinków i że on po prostu się miał ostatni odcinek, ten nie jest napisane, że oni nie, nie kontynuowali, więc być może jest kwestia taka, że oni to, co chcieli, pokazali a że nie mieli pomysłu, jak to zamknąć to, to... tak im wyszło to co gadamy dzisiaj o grach? czy. czy, czy... no i teraz zrobimy taki wielki <śmiech> znacznik <śmiech> ja gier mam mało, więc może ja zacznę od, od, od się, nie, ja zacznę, jeśli pozwolisz ja zacznę. no dobra Okay. To będzie przemian przemiana. No właśnie. Dobra. Ja, ja zacznę od, od czegoś, co mm, chyba na podcaście jeszcze dziś na, te, na temat tej gry, na najpodcaście, bo dostałem ją na mhm. dzień chłopaka. I sobie tam wbiłem już powiedzmy 10 godzin w tę, w tę grę. I mogę co nieco powiedzieć, aczkolwiek yy, no to taki był okres, że rzeczywiście trochę nie grałem, i pewnie gdybym miał taki pełen, wolny weekend, to bym w, w, przysiadł i, i, i mucił cały czas, bo gra jest super. The First Berserker Kazan. To jest gra koreańskiego A, okay. studia Neopul, Tak jak People, tylko przez N na początku, więc wydaje mi się, że to Niopool się czyta. Wydawcą jest Nexon. Gra jest z tego roku i z gatunku no to, souls -like jest, like so, so, so, to jest Souls-like. Tak, to jest Souls-like. Okay. I żeby najlepiej opisać tak w skrócie mechaniki, to, to jest Souls-like yy, powiedzmy w stylu nio, czyli mamy wypadający lód i tego jest bardzo dużo. Bo wypadają nam bronie hmm. czasami takie same, jakie mamy, czasami yy, troszeczkę lepsze, troszeczkę trochę gorsze. Yy, one są w tych, wiesz, w takich tych, tych, takich tirach, czyli common, tam on common, rare, i tak te dalej. rzadkości, tak? Tak, rzadkości, i im rzadsza, tym ma więcej ciekawych, dodatnich, takich dodatkowych perków, które wchodzą w synergię z naszymi umiejętnościami. I mamy trzy drzewa broni, mamy dwa ostrza, dwa miecze mamy włócznie i mamy wielki miecz jak ten Gans, no yy, proszę z berserka, mnie mnie mm -hmm. Gans, tylko jakoś inaczej. Yy, I to jest jasne, że każda broń ma tam specyficzna, no najbardziej taka yy, powiedzmy niszczycielska, która wymaga dużo siły, krzepy i, i zdaje duże obrażenia, no to jest ten olbrzymi miecz, yy, który też jest świetny, jeżeli chodzi o walkę z wieloma przeciwnikami, bo duża obrażenia na dużym obszarze zadaje. Dwa miecze to jest taki powiedzmy all-rounder, all, all czyli jest szybki dosyć i, i zbija trochę staminę, przeciwnikowi trochę zadaje obrażeń, no i jest ta włócznia, która tak naprawdę jest yy, polega na, na bardzo szybkich atakach, które zbijają staminę i doprowadzają do przeciwnika do tego momentu, gdzie możemy zadać ten taki potężny stager nazywa, tak? Chyba tak. Także to tak wygląda mechanicznie. Są ogniska, przy których się odradzamy. Zbieramy doświadczenie, które możemy utracić i wracając po, po nie odbieramy sobie, wbijamy poziomy przy ognisku. Dodatkowo mamy taką na ten moment ja mam tylko jedną umiejętność. Może będą jeszcze kolejne magiczną. Czyli to jest coś a tak dystansowe, to jest rzucanie takimi energetycznymi um, włóczniami. Um, I to jest nazywane oszczepem javelin um, Gra nie ma tak naprawdę um, jakichś takich szalonych, nowatorskich podejść. Może tylko to że drzewka umiejętności. Możemy sobie dowolnie konfigurować, w sensie wyjmować i wkładać punkty w nie To, to, jest, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że e, Mamy wspólną pulę e, Punktów umiejętności, które wbijamy w drzewka Tych drzewek jest czy, chyba pięć Trzy są dla broni, czy, dwa są dla... Tak, jedna jest taka ogólna, a jedna jest dla tych mocy magicznych I... Mam nadzieję, że nie, nie mylę i w momencie, kiedy przesiadamy się z jednej broń na drugą, to sobie możemy albo zapisany set umiejętności przywołać, albo układamy sobie od początku to, co chcemy. Nie? I to jest o tyle fajne, że rzeczywiście z tego się korzysta. Bo zaczynamy grę z dwoma ostrzami i w pewnym momencie mamy taką jakby... Taki rozbudowany samouczek bo, związany z fabułą, e, bo w ogóle Berse, The First berserker e, Kazan jest grą z jakiejś tam serii Dungeon and Fighter, która jest koreańskim MMO e, w stylu hack and slash z rzutem izometrycznym. To wygląda mm, trochę jak Dra Dragon's Crown e, i to jest rzecz dwudziestoletnia. Na przestrzeni lat hmm, powstało kilka tytułów i cały czas powstaje ten Kazan jest pierwszą grą chyba właśnie taką skierowaną stricte dla pojedynczego gracza i na konsolę? myślę, że tam jakieś inne gry może się tam się ukazać. Wiem, że jakaś gra wychodziła na Xboxa 360 i to był e, jakiś kopowy bitemap czy, czy tam Hacken slash, czy nie wiem jak to nazwać, mm, bo nie, nie grałem w nią, więc gdzieś tam są, są takie odpryski, ale mm, generalnie to jest seria wywodząca się z MMO, z jakiegoś tam komórkowego, pecetowego MMO koreańskiego, o którym nie wiem, może któryś z słuchaczy coś więcej wie i napisze w komentarzach, ale myślę, że to jest tak naprawdę już e, temat nie dla nas, nie interesujący nas, że, że nie wiem, nie, pytałem się kilku osób, czy, czy grali w te pierwowzory, czy słyszeli to, to kręcili głową. E, i mhm. Fabularnie nie mam po pojęcia, bo może jest osadzony w tym świecie, Natomiast e, fabularnie jest tak, że mamy jakieś tam fikcyjne królestwo i nasz bohater Kazan jest e, generałem, który rusza na wyprawę, to oczywiście wiem, z retrospekcji na pokonania e, przywódcy złej rasy, która zagraża ludziom i po tym jak wraz ze swoim towarzyszem e, Zdobywano uznanie, wygrywają bitwę, to razem z magiem, Ozmą, wracają do stolicy i zostają zdradzeni przez nie tylko władcę, ale również przez cały dwór. Kazan ma, z tego co rozumiem, być gdzieś tam wysłany na śmierć, niszczą mu ręce i podczas jakiejś tam tej podróży na miejsce swojej kaźni czy uwięzienia, gdzieś tam w górach zostaje przez demona, ducha zrzucona lawina i jako jedyny przeżywa i zostaje opętany przez tego ducha, który, mm -hmm. e, który daje mu pewnego rodzaju demoniczne moce, bo e, jest w, w ramach w ramach toczącej się tam fabuły my zawieramy pewien pakt z tym Blade Fantomem. Najpierw walcząc z nim, a później zawierając pakt, że nie, nie pozwalamy się opanować, ale pozwalamy mu funkcjonować i w jego, w jego ciele wypełniać tam jego, powiedzmy, agendę, ale jednocześnie on nam pozwoli się zemścić na tych wszystkich zdrajcach z, z dworu i pomścić swojego przyjaciela. Tak, tak mniej więcej się fabuła zarysowuje. Zaczynamy właśnie w zimowych krainach, później gdzieś tam sobie trafiamy na wybrzeże, które przypomina bardzo takie nordyckie um, klify, norweskie, nordyckie. Um, gdzieś tam wiesz. Wikingowskie. wikingowskie. Wikingowskie, to jest świetne określenie. Um, z takich mechanik, z mechanik to zostają e, plamy, e, powiedzmy skreślę cudzysłów, bo to nie są plamy krwi ale zostają plamy krwi i mamy dwa miejsca przywołań, jedno to jest czerwone drugie jest złote, w złot przywołujemy pomocnika który będzie nam pomagał w potyczce z bosami. natomiast te czerwone, no to są miejsca prawdopodobnie, ja tak sądzę, że to są gdzieś gdzie inni gracze upadli i możemy przywołać ich i stoczyć z nimi walkę i zabrać znaczy w związku z tym, że oni to nie jest jakoś tam połączone, tak mi się wydaje, że oni nie tracą tych przedmiotów, które my zyskujemy, ale możemy coś zyskać od nich. Jakieś tam mm, oprócz jakichś tam rzeczy do, do craftingu, to y, uzyskujemy właśnie jakiś tam jedną rzecz z ich setu albo więcej. I możemy sobie sprawdzić, jaki set padł. Na przykład zastanowić się, że skoro walczyłem przed sekundą z trzema gośćmi z wielkim mieczem, to może jednak Zmienię się i będę walczył lancą. I wszystkie przedmioty, które, które zakładamy na siebie, one są związane właśnie z w dużej mierze umiejętnościami z tym orężem, który będziemy walczyli. Czyli zakładamy pancerz, jest to oczywiście to obciążenie, jest dzięki temu mm, na przykład szybciej się poruszamy, szybciej robimy uniki to tam rolka i tak dalej, ale na przykład ten pancerz daje bonusy do używania dwóch mieczy, a jak zmieniamy na włócznie, to musimy coś na przykład gorszego założyć, żeby uzyskać te perki, które, które potrzebujemy. Także trzeba nosić cały czas w tym ekwipunku trochę żelastwa z myślą o tym, że gdzieś tam sobie może być taka sytuacja... Mm, gdzieś tam sobie nie poradzimy, że potrzebujemy szybszej broni albo cięższego oręża, że tych przeciwników będzie bardzo dużo i, i łatwiej będzie na właśnie tym wielkim mieczem robić zamachy niż, niż takie proste wypady włócznią. No i ja jestem na etapie tam czwartego bossa. Tak naprawdę do tej pory jedyny, który sprawił mi problem, znaczy to nie był problem na zasadzie że nie do przejścia, tylko gdzieś tam rzeczywiście się przez chwilę zablokowałem na nim i musiałem zmienić zestaw cały po prostu nie radziłem sobie z dwoma mieczami, z bosem który nazywa się Viper te dwa miecze mi totalnie nie, nie leżały i następno wziąłem włócznię i już na etapie pierwszego starcia w włócznią zauważyłem, że mówię, aha to trzeba iść w tym kierunku tutaj trzeba mu zbijać jego, jego staminę i gdzieś tam wypracowałem sobie podczas walki z bosem umiejętności i wybrałem tam te, te skille, żeby móc go pokonać i nagle się okazało, że dobrze dobrane skille i dobrze opanowana broń Pozwoliła mi tego bossa przejść jeszcze z niewykorzystanymi buteleczkami życia, w sensie Estusem, nie bo tam też mamy coś na zasadzie estusa cztery ładunki na razie. Tam. Do tego jest masa craftingu, bo możemy przerzucać, możemy sprzedawać przedmioty, możemy je mielić, możemy ulepszyć nasze, nasze, nasze broni. Także gdzieś tam jest jeszcze będzie przede mną misja z kowalem i to też jest tak, że budowa świata wygląda niochowo, czyli nie mamy połączonego e, jednej wielkiej mapy, po której się poruszamy, tylko mamy hub, który jest też bardzo ciekawym miejscem, bo to jest hub w krainie żywych i umarłych i on wygląda bardzo podobnie w jednej i w drugiej, aczkolwiek się różni i niektóre postaci są tylko w krainie żywych, ludzkiej, a niektóre są w tej krainie niedemonicznej. I tam rozmawiamy sobie z npc NPC-ami, których spotkaliśmy, których ściągnęliśmy do siebie, ewentualnie bierzemy questy i czasami jest tak, że właśnie mamy możliwość wzięcia dodatkowego questa, który coś tam nam odblokuje na mapie, którą, którą wyczyściliśmy przed sekundą gdzieś tam nowa ścieżka albo fragment tej ścieżki prowadzi nas do czegoś zupełnie innego do trzeba kogoś pokonać, także tak to wygląda, natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo ładna gra ciężko mi tutaj powiedzieć coś złego na to, jak ta gra wygląda i działa, bo no, wygląda super i, i chodzi płynnie i jest o ile dobrze się to głos Kazana to jest głos y, Clive'a z y, Final Fantasy XVI, więc to jest też bardzo fajny dubbing, bardzo ładne głosy, y, bardzo ładna grafika, fajni przeciwnicy, zróżnicowani, są ludzcy, są potwory. Y, ten system Walki jest bardzo efektywny efek, efekciarski i naprawdę mhm. te kombosy, które tam... Bo to nie jest taka gra soulsowa na zasadzie tego, co robi From Software, że uderzenie blok, ewentualnie rolka tutaj jest dużo, dużo szybciej i to nie jest może taki slasher w stylu Devil May Cry, ale czasami niektóre wymiany podczas walki ee, no to, to, to, to robią wrażenie właśnie pakując sobie w te drzewka, to raczej budujemy komba niż pojedyncze uderzenie i gdzieś tam um, myślenie o tym, żeby, żeby zrobić rolkę i przetoczyć się i zaatakować z tyłu. Nie? Tutaj są takie szybkie wymiany ciosów. Um, dobra, do, dobra oprawa to na pewno i jeszcze Chwila o, o, o, może o, o walce To hmm. tak naprawdę najważniejsza to jest stamina w tej grze W sensie rzeczywiście te, te początkowe obszary Nie dają tak naprawdę nam tego odczuć Bo tych przeciwników nie masz tak dużo I też pierwszy boss nie jest w ogóle wymagający w sensie zawsze From Software przyzwyczaj cię, że wiesz, że pierwszy boss to jest ta, który, taka powiedzmy, ta zapora, nie? <śmiech> że, że, że, że słuchaj, yy, musisz go pokonać, bo inaczej no nie poradzisz sobie. nie I, i tam, nie wiem, 17-20 razy ludzie pomtarzają po 50. I wiesz, nauczą się, już wiedzą, jak robić rolkę, wiedzą, jak te, te telegrafowane ataki, jak, jak to wybadać i tak dalej. Uczą się yy, no, też no nie parowania na tych pierwszych bossach i, i wiesz, mhm. tutaj tego nie ma. W sensie, pierwsze bossy za takie wielkie Yeti, które, które zrobiłem bez jakiegoś tam większego problemu. E, a ten, ten... Na gitarze z Guitar Hero. Nie, w sensie on naprawdę nie jest... Y, ten, ten pierwszy etap tam jest takich trochę mniejszych tych, tych Yeti y, do pokonania trochę ludzkich przeciwników. Jest jakiś tam niedźwiedź i... Y, i jesteś na takim już poziomie, że jesteś w stanie sobie z nim poradzić za pierwszym razem, tak przynajmniej ja tak myślę, bo ja jakoś tam szalenie, efekt, efektywnie nie walczyłem z nim. Natomiast już kolejni, szczególnie Viper, to już pokazał, że jednak tutaj trzeba będzie dużo myśleć podczas walki, trzeba się będzie uczyć tych kombosów. No i tutaj to jest taka rzecz, która może ludzi E, którzy są przyzwyczajeni do innego typu solsowej rozgrywki, wolniejszej, mm, bardziej skupionej na, na, na, na unikach, to, to tutaj mogą mieć zgrzyt. E, ta stamina jest bardzo potrzebna, bo czasami jest tak, że. Nie, nie jesteśmy w stanie jakiegoś tam brutalnego ataku zadać, bo nie mamy chociaż też mam tę możliwość już, już widzisz, że jesteś w ogródku, witasz się z gąską ale nie masz stabilne żeby to zrobić um, no i druga rzecz to, to są um, układ przeciwników i zazwyczaj gdzieś tam jest ten co mnie tak trochę irytuje, jest gdzieś zawsze ucznik, po prostu większe skupisko i zawsze są ucznice i, i oni Jasne, możemy unikać tych strzał, ale oni są denerwujący, naprawdę. To takie jest, takie niepotrzebne utrudnienie, trochę jakby e, po tych paru godzinach, to zauważam, że to jest takie jakby specjalne utrudnienie, takie, że wiedzieli, że ci zwykli przeciwnicy nie będą jakimś tam wyzwaniem, jeżeli już upanowaliśmy na tyle walkę, że potrafimy dobrze zadawać te, te kombosy, wyprowadzać. Więc musimy wprowadzić łuczników, którzy będą takim celowym utrudnieniem, że będą nas strzelali nam to, to, to nas i powiedzmy z rytmu. Także to jest takie jakieś takie denerwujące. Ale odblokowuje się skróty, są fajne mapy, zróżnicowane. Naprawdę jestem pod... To jest czy taki twój nowy Monster Hunter, czy to nie ma nie, szans? Nie, żeby... nie, nie ma szans. W sensie, wiesz, ja, ja go sobie skończę i, i, i tyle, nie? To, to nie... wiem, że... Nie tam... będziesz platynował. No, A... niewykluczone. Tutaj, tutaj Rad... zarzuciłem tutaj w węteczkę. Raczej na pewno nie. E, nie wiem, co by się musiało stać, chyba, że tam później nagle się, wiesz, otworzy ta fabuła jakoś tak szalenie, bo na razie ta fabuła to jest taka trochę e, fabuła za nim nie? W sensie to nie jest enigmatyczny świat, który po prostu cię wciąga z tą swoją tajemnicą i to sobie te klocuszki układasz jak w Soulsach czy w Bladbornie Czy w Waldenie. Że tam jakieś takie, wiesz, pojedyncze zdanie gdzieś, opis przedmiotu i sobie z tego wyciągasz jakieś wnioski, a później oglądasz film czterogodzinny olor tego świata, Nie, nie tutaj mamy a, tak. wszystko wszystko i kawa na ławę tłumaczone, nie? Byłem generałem. Z, Trzeba z... też docenić coś takiego. Powiem ci, że, że trochę jestem prze, przeładowany tymi takimi soul -like historiami, gdzie tak naprawdę grasz tę grę i później się okazuje, że, że chyba, yy, nie wiem, albo, albo nie umiesz czytać między wierszami, albo coś, a ludzie opisują ten lore, tutaj jest to, tu jest tamto, bo jest dużo rzeczy, które po prostu się wyciąga yy, z tych takich, jak to się mówi, z tych takich... Yy, nie, no nie, to nie jest to, to słowo, że didaskali, ale to są po prostu jakieś opisy przedmiotów. Tak, opisy przedmiotów, sytuacji, dokładnie, nie? że tam jest jakiś sztylet i ten sztylet użyła ta i ta podczas jakiejś tam wydarzenia. No, nie? I, I ludzie na podstawie tego zdania już wiedzą, że ona brała udział w tym wydarzeniu i to pewnie ona była tam. I to jest, ja sobie zdaję sprawę, że, że często... Ee, budowanie sobie, wiesz, w głowie tej narracji, to jest y, gra sama w sobie. Ja mnie zapytał, o czym jest Elden Ring, Tam mimo, że przyszedłem i, na, i prawie platynę zrobiłem, to, to, to w życiu. W życiu bym ci nie powiedział. Okej. Okay. <laughs> <laughs> to też jest dlatego, że dużo zapomniałem, ale wiesz co chodzi, że, że hmm? gry takie właśnie... Gdzie ludziki bije. To jest, to jest tak, powoła tej gry. Tak, tak. Piękne eksploracja, walki, wszystko jest super, ale, ale bardziej pamiętasz te Pomniejsze historie, te wątki mm. y, z tych, tych takich questów, y, y, których się gdzieś tam śledzi i, i po jakimś czasie konkluduje, bo mają tą konkluzję taką dosyć interesującą, niż tak naprawdę y, y, wiesz, ten główny wątek, nie. Mm -hmm. I, i, i. No ale to, to, to ja tak no nie, też, e... też muszę tak powiedzieć, że w sklepie, że, że po prostu y, y, ty możesz mieć zupełnie odwrotnie, bo ty zawsze ale na, na, na, na te wątki z innej perspektywy i wyciągałeś więcej rzeczy, z, na przykład z takiego Eldenninga niż ja kiedykolwiek. Ale to też jest tak, że umówmy się, że yy... Jakieś tam rzeczy, które sobie gdzieś tam czytałem, ale ja już tego nie pamiętam. W sensie no to nie jest tak, że ja jestem jakimś wyjątkiem, że ja pamiętam tą fabułę. Nie, tam rzeczywiście gdzieś tam mniej więcej, yy, że, że, że, że było był jakieś tam bóstwo w dwóch ciałach, czy coś tam to, tak, to ja tak mniej więcej kojarzę. Natomiast, no nie wiem, kim była Melania, to ja nie pamiętam. <śpięk> <śpięk> <śpięk> <śpięk> <śpięk> wiem tylko że jej nie pokonałem. Czym No, kim była? No, trudnym bosem. Wszyscy oni mówili, jako, że najtrudniejszy boss w grze. <śpięk> Natomiast wiesz, nawet ta mm, art style tej gry, jak sobie tam weźmiecie, wpiszecie jak Hazan K, H, -ha", -ha e, to zobaczycie, że jest e, mocno w takiej konwencji e, bardzo dobrze wyglądającego anime. To nie ma, wiecie, wielkich oczu, e, ale te fryzury są takie i te zbroje są takie zestylizowane na, na anime. Nie ma jakichś takich głupich minek, ale no, jak zobaczycie, zobaczycie screeny z tej gry, to zrozumiecie, że, że bardzo możliwe, że nie tylko porównanie moje fabuły do anime ma sens, ale gdzieś tam się łączy z tym, jak ta gra prezentuje się. I ja jestem bardzo zadowolony. Nie zapłaciłem za tą grę ani złotówki, w związku z czym jestem jeszcze bardziej zadowolony, bo dostałem ją w prezencie i jest bardzo fajna. W przeciwieństwie na przykład... Już odciągnęacie te... od Final Fantasy Tactics. Trochę tak, ale trochę też gram w Final Tactics. -a. W sensie, że to nie jest tak, że, wiesz, że jak mam yy, trochę czasu, to wiem, że w taktykcie zrobię sobie na 100%, zrobię jakąś tam walkę jedną, drugą i mogę wyłączyć konsolę i yy, tutaj nie wiem tego. Czy ja dotrę do ogniska i cały ten progres, albo będę musiał, wiesz, na siłę, mimo zmęczenia, mimo yy, jakiegoś tam obowiązku innego, na, wiszącego nad głową, to ja będę musiał dotrzeć do, do ogniska, czy w, może wrócić jednak się i yy, no nie wiadomo, nie? Mm, tak. Także mm, Także ja na ten moment po pierwszych tam powiedzmy nie wiem, prawie 10 godzinach, yy, gdzie powiedzmy ze trzy spędziłem na jednym bosie. To polecam. To jest dosyć, dosyć wymagający souls like z, yy, na pewno inny niż, mm -hmm. niż wszystkie, które grałem I w takiej... Krwawy, mocno krwawy tam jucha leci i super to wygląda. W takiej konwencji bardziej konanowskiej, czyli heroik fantazy niż jakiś dark fantazy. To chyba tyle. Mhm. Jeżeli masz jakieś mhm. pytania, to śmiało. Nie, nie, nie, bo wiesz, ja, ja trochę kojarzyłem tę grę sprzed, sprzed paru miesięcy. bo Ona, ona miała wtedy, demko, tak bardzo podobno no. fajne demko, ja nawet tego demka nie sprawdzałem. Tak, ale, ale ja po prostu, to też chyba był taki okres, że inne gry po prostu mnie odciągały i też nie chciałem wchodzić, też nie, nie, nie, dlatego też nigdy w sumie nie wciągnąłem po tego Wukonga, mimo że na przykład no, to jest gra, która prawie zdobyła e, tytuł gry roku. Czy Więc prawie jest... zdobyła, no, była nominowana, no. Była nominowana i tam y, był bardzo rozczarowany chyba też y, ten jeden z twórców. No. No. Ale a propos w ogóle takich, takich gier, to y, wczoraj chyba... A ci wystawiłem piłkę Gdzie? w ogóle, nie? Także tutaj tak. Soslake'owa gra, to tutaj hmm. trudna, super trudna, to ty możesz kontynuować. Tak, tak, tak. Nie, bo, ale też chciałem tylko wspomnieć, że w sumie wczoraj, y, chyba to wczoraj padła ta wiadomość, że, że zmarł y, to Nobu Itagaki, czyli twórca Ninja Edena, The Dora Life. I taki fajny fragment ktoś wyciągnął, a propos tego, że dlaczego on y, robi postacie, które są atrakcyjne w grze i dlaczego ten. I to, i to taki był, on był zawsze taki wyluzowany, on taki, to był taki japoński rockman, takie trochę przeciwieństwo Hideo Kojimy, który Hideo Kojimy zawsze taki skromny, no, Bardziej skromne. zastawiał się tysiącami y ekranów, no nie jest napisanym reżyseria Ko Kojima, scenariusz Kojima, game direction Kojima i tak dalej, że tym się zasłaniał. A on był takim rockstarem. Te ciemne okulary, skóry nie? I, i, i te gry, które się wyróżniały jednak. Nie? I, i, i, I trzeba przyznać, że, że w młodym wieku, chyba w 58 lat y zmarł, więc nie wiem, czy tam się dokładnie wydarzyło. i Fajnie, że wiele osób... Wydaje mi się, że choroba, bo ten ostatni wpis z tego, co ja czytałem, to ten ostatni wpis na Facebooku... No, tak, no na pewno nie była nagła śmierć, tak, śmieć. E, on poprosił tak, kogoś tak. o to, że jeżeli ja umrę, to umieść ten wpis na, na Facebooku. I tak to brzmi właśnie z tej wiadomości, że e, jeżeli to czytacie, to ja odszedłem, tylko ktoś, kogo poprosiłem y, dodał ten wpis. Nie? Także to wydaje Ta, mi się, że tak, choroba... Panie, ostatnie słowa, że ogień mojego życia właśnie się wypala i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka, wiesz, jak to się ładnie mówi, no to wiadomość jest nie? Że to taki, aż ściska za serducho. Ona jest krótka, nie? Ale no widać, że po prostu wiedział, co go czeka i moim zdaniem on się zapisał jednak w tych, pan nałach? Nie, jak to się mówi? Pan tak Historii gier wideo i trochę jak mówimy o tych, że pewnych twórców nie ma, że brakuje takich, takich autorytetów, ale też takich chary, charyzmatycznych twórców, mm -hmm. no to on takim był i to trzeba mu przyznać i nawet tam Phil Spencer, który ostatnio może nie jest lubiany, naj, najbardziej lubianym człowiekiem na świecie przez te wszystkie akcje z Xboxem, no to jednak e, oddał tam hołd i, i wiesz, to ten Ninja Gaiden ostatnio chyba by czwarta część, czy tam któraś się pojawiła, były jakieś remake'i i dlatego jakby Dużo, dużo jest gier, przy których yy, i tak, jak i maczopalce, które, które jakby no, mają swoje życie drugie. No, niestety, chyba nie doczekamy się do The Life kolejnej części, bo już byłoby zbyt kontrowersyjnie. Szczególnie, że ta wspaniała fizyka yy, ciał yy, dzisiaj mogłaby zrobić takie gry, że, że, że prawdopodobnie on by się tam nie powstrzymywał w żadnym aspekcie. No, ale to jest yy, w To ta, ta... jest taka kwestia. Z tego, co wiem, to on się bardzo lubił z twórcą Tekena. Mhm. Tam była jakaś taka silna przyjaźń między nimi. I wydaje mi się, że to, to co na przykład widać na Twitterze, nie? to ci japońscy twórcy oni się spotykają towarzysko ze sobą. W sensie tam czasami są zdjęcia wrzucone, gdzie tam 12 czy 13 reżyserów właśnie różnych mhm. gier. Nie tylko Bijatyk, ale yy, z, całe, z całego tam powiedzmy spektrum yy, od RPGów. Mam Tenus złab jakiś... japońskiej yy... deweloperki growej. Tak, dokładnie. O, od, od właśnie od arpegów poprzez Bijatyki, gdzieś tam na jakiś wizual novel kończąc, i, i ktoś tam wrzuci tak raz na jakiś czas zdjęcie i, i o, o, po, mówi, kto tam jest na tych zdjęciach. No to, to ja na przykład czegoś takiego nie obserwuję, jeżeli chodzi o zachodni, e, zachodnią część branży gier. W sensie, może się spotykają, ale nie chwalą się tym, że wiesz, że, nie wiem, ci, ci reżyserzy e, tych wszystkich serii, e, nie tylko, nie wiem, tam od, e, od Mortal Kombat, nie? Ale, mhm. ale w ogóle, no, no żeby się spotkali z, nie wiem, ludzie z Rocksteady z Rockstara, z Ubisoftu, z EA, nie, nie, nie, nie ma czegoś takiego chyba, nie, nie widziałem, no może ci niezależni twórcy, ci indie twórcy gdzieś tam na jakichś paksach czy coś, to tam rzeczywiście się po, po, po głównym evencie, się na jakiejś imprezie spotkają, ale się nie, się bało, nie że tak, kiedyś... żeby w Tokio sobie sporobić spotkanie, wynająć knajpę i tak. spotkać się w 13 osób i, i po prostu se gadać yy, przez cały wieczór, nie? Mm. Ostatnio mi się wydaje, że coś takiego, mm. tylko żaka to nie było. Tak, że oni się po prostu spotykali przez szłady, tylko przy okazji nie wiem, no, niech, niech, niech się pomylę, czy to było jak GDC albo czegośkolwiek takiego. Giant Bomb, już ten nowy Giant Bomb, po tym jak udało im się wykupić tę markę od, od poprzedniego właściciela i teraz mm. są niezależni, właśnie mieli taką imprezkę, taką domówkę zrobili. I na tej domówce na stop się ktoś przewijał, wiesz, i, i niby tam rozmawiali o grach i tak dalej, a tam po prostu y, alkohol i po prostu jak w jak, jakimś takim barze, no nie, dobrze, dobrze zastawionym, no nie, po prostu y, było tak, jak na domówce, plus jakieś rozmowy o grach, ale to mi się przypomniało, jak dawno, dawno temu, jeszcze za czasów y, Ryana Davisa, wiesz, Gertzmana, tych, wiesz, tej tych, oryginalnej gwardii, Jan Bomb, jak właśnie mieli też coś w tym stylu, ale już nie w takiej w takiej szampańskiej zabawie i domówki, tylko po prostu y, mieli i też powiedzmy taki, taki pokój spotkań, ale oni niemal non-stop gościli kogoś, oni się zmieniali. To było jakby taki się oglądał jakiś taki długi talk show, gdzie którym, wiesz, na tych gorących krzesłach się zmieniają, że jakieś twórcy się pojawiają itd. i tak dalej. I to było fajne, to było takie intrygujące, pokazujące, że, że, że jest jakby jakaś taka komitywa, nie? że oni się znają, że oni się mogą zaprzyjaźnić. Nie? Tylko, tak jak mówisz, nie wiadomo, ile z tego jakby jest poza y, te, te eventy, nie? ile się tego dzieje na przykład przypadki, bo jak mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, to jak się nie mieszkasz nawet w tym samym stanie, to pewnie ciężko jest się spotkać, a te studia są pewnie porzucone po, po całej Ameryce. Nie? Mhm. I, I to jest, to jest jedno. No. no, Ale a propos tych trudnych gier, to tak, skończyłem Hollow Knighta. Brawo. I mam pewne wnioski, które wyciągnąłem, wiesz, że, że y, okay, nie zrobiłem go na 100%, mhm. bo, bo y, doszedłem do wniosku, że w sumie. Bo y, Ostatnia rzecz, którą, którą robiłem, i nawet w sumie chciałem to dokończyć, ale doszedłem do wniosku, że podoba mi się to, ale to mi tyle czasu zajmuje i tam najmniejszy błąd po prostu mnie tak każdy, że. White Palace. Y, dokładnie. I to mi się że to jest jedyny taki etap. Ja już później, po czasie, wiesz, bo to jest niesamowite, jak ta gra y, powoli, powoli, powoli sprawia, że ty się stajesz po prostu badasem, nie? Ja y, oczywiście czyściłem tam mapy, ja pewnie przyszedłem nią y, nie wiem, pewnie dużo więcej mi czasu zajęło niż, niż przeciętnemu graczowi, ale ja lizałem tam te ściany, wiesz, starałem się, dopiero na ostatnim takim etapie, kiedy już chciałem mieć taką pewność, że, że nic mnie nie ominęło. Tak, bo ja już miałem wszystko wykupione. Już te, te, wiesz, te kamyczki, te, geote, te, te, te te ziarenka, to ja, ja tego miałem potąd, nie? już nie miałem na co wydawać. Jedynie, co mi zależało to, żeby e, ten miecz, ten, ten nail, nie? Ten, ten pazur, nie jak t, to powiedzieć, żeby zabudować go tak, gwóźdź, żeby go do końca e, mieć z ulepszonego tak? bo to jednak e, ja e, to dosyć tak podchodziłem do tych walk że owszem, uczyłem się ich, ale to jest taka, taka gra, że walki z bossami, te schematy, one są bardzo reakcyjne. Znaczy, bossy mają, e, bossowie mają swoje ulubione walki, no nie fazy, w których Aha. mają pewne uderzenia, ale na przykład jak mają to takie latające, jakieś, rzucają jakieś rzeczy, to one potrafią zmienić, ym, zmienić torlotu, się tak wyrażę czasami. Okay. Czy jak są takie te niby tam piłki odbijające, niech to będzie. To ona się czasami nie odbije tak, jak powinna, tylko ona tak jakby troszeczkę wcześniej albo coś. Ale to jest coś, co tego też jesteś w stanie się nauczyć. Ja później, jak zdobyłem właściwie wszystkie te najważniejsze umiejętności, te wszystkie czarmy, jak sobie zrobiłem takie buildy, to ja sobie te buildy później dopasowałem do bossów. I właściwie miałem tylko kilku takich, których przejście chyba, chyba z drajcem mi bardzo dużo czasu zajęło. I, I dopiero później, jak zdobyłem właśnie tego dark dasha, nie wiem jak on się nazywa, taki, te, takie, takie daszowanie z, z uderzeniem. Mhm. Tak, które pozwala ci też no, kiedy to robisz, nie dostawać obrażeń. No i niektóre, niektóre walki wtedy się stają łatwiejsze, ale ja generalnie najbardziej w Hollow Knightie, to po prostu lubiłem tę eksplorację. I ile razy po prostu byłem zaskoczony, że coś odkryłem i cieszyłem się jak dziecko, że mam nową Nową część mapy do, do, do odwiedzenia, do zbadania, do odnalezienia kartografa, bo jak nie, jak go nie odnajdę, to znowu będę po prostu na ślepo próbował sobie gdzieś się zapamiętać, jak idę. Wiesz, patrzyłem, czasami robiłem tak, że patrzyłem na główną mapę z menu, która ci pokazuje wszystkie obszary, bo wtedy, nawet jak nie masz mapy, to, je, to jak masz ten kompas, to on ci pojawia mniej więcej w tym miejscu jesteś, nawet jak tam nie ma nic narysowanego. Tak. Więc powiedzmy, tak sobie radziłem, ale to taka, taka mała rzecz, nie? I wiesz, ja ten grę przechodziłem, no nie wiem, kiedy my żeśmy zaczęli rozmawiać o Silk Songu, dwa tygodnie temu, tak? Nie, nie. Z miesiąc Cześć, temu. Wydaje mi się, że, że Silk Song tak. i Kronos mieli premierę e, przełom września i sierpnia, sierpnia i września. I wydaje mi się, że tak. rozmawialiśmy na początku września, czyli już nie miesiąc. Na początku ponad września. Miną. Tak. Tak. Później, ja później... wtedy kupiłem sobie Hollow Knight'a właśnie i, te, hmm. I tak sobie dłubałem. I skończyłem teraz i, i to mi pewnie zajęło, znaczy wiesz, ten save pokazuje tam 50 parę godzin, nie? ale domyślam się, że on nie zlicza wszystkiego. Tego mojego czasu, który poświęciłem, kiedy ginąłem, kiedy musiałem coś powtarzać i, i mam jakieś, mi się wydaje, że co najmniej jest 60 sześćdziesiąt, yy, więc to nie jest krótka gra. I były momenty, gdzie, gdzie, gdzie czasami się zastanawiałem, no nie, czy, czy po prostu tego nie rzucić cholerkę. Yy, no i jeszcze jest ten cały wiesz, ten Panteon, nie wiem, czy ty zrobiłeś... Jest, jest, pan... jest, yes. nie, wiesz co, bo, bo zrobiłem tak, że, żeby nie, nie będę zdradzał oczywiście, ale to pierwsze podejście, i teraz jak sobie to analizowałem, to właściwie to nie jest trudna gra, bo na przykład, kiedy zdobywasz te trzy maski, żeby coś tam otworzyć, nie, to, to tam nie ma jakichś takich trudnych walk z bossami, wiesz o co chodzi, że to, że, że możesz to naprawdę, tam to masz nie kilka podróży. To jest potoczek. trudna gra, to ładnie to powiedziałeś, ale to nie jest prawda. Znaczy, są trudne walki z sami, Ja spędziłem... Yy, no, na zdrajce chyba za 30 razy zginąłem, tak? Bo ja później to miałem taki licznik, bo sobie postawiłem yy, taką, ten te, teleporter teleport z, ze snu, prawda? Co zostawiasz ten znaczek i później możesz wracać, żeby tam całego fragmentu nie robić, więc ja wydaję chyba za 30 tych, tych, e, tych promyków, nie wiem, przecież tych, tych, tych snów, nie wiem jak to nazwać, tak, bo... No. Żeby się po prostu trans, transportować bezpośrednio przed, przed te, tego bossa i mnóstwo czasu mi to zajęło. No, było kilka takich, gdzie później zacząłem po prostu budować buildy pod nich. Nie? Na przykład bardzo mi się podobało. Chociaż na dłuższą metę bardzo, bardzo mało przydatny czarm, ten, który z twoich, tych souls, które gromadzisz, robi te robaczki takie. Czy takie. Tak. E, z, z, pociski, które się po prostu nap, samo naprowadzają. I w niektórych przypadkach one się bardzo przydają. Nie? No, bo ja e, nie zrobiłem całego Koloseum, tylko zrobiłem te dwa pierwsze. No trial, e, e, trial e, full of Full, chyba ten ostatni był. Tak. Dobrze tak. mówię, ja full też go i, nie zrobiłem. I Warrior. I warrior warrior był drugi. Prostu, no. tak, a Full był ostatni, prostu, właśnie. E, a nie pierwszy? Ten, nie, głupca był ostatni. Aha. Tak mi się kojarzy, że ja nie zrobiłem, nie zrobiłem Trail of Fool, czyli tego ostatniego właśnie. Aha, aha. No wiem, że ja zrobiłem dwa pierwsze, dlatego, że no musimy mieć ten, tą rudę tego Pale, żeby, żeby zrobić ten ostatni ostatnie ulepszenie do, do, do naszej broni. nie? Więc wiedziałem, więc Ale po czasie, wiesz, no byłem zaskoczony, jak ta gra jest responsywna i jak to, jak długo trzymasz przyciski, wiesz, że jesteś w stanie się tego nauczyć, żeby, żeby markować skoki, żeby nie, nie robić ich w pełni, jak używać właśnie dasza w odpowiednim momencie. I to jest coś takiego, że jak patrzyłem kiedyś na, na, na to, jak e, e, robili te jumpy na, wiesz, odbijając się, parując na mieczu, nie? Że po prostu mm. odbija się od kolców, no nie udrę. Jak pogostniczy to, zwany, nie? No wiesz, kurczę, jakie to jest, jakie to musi być trudne, nie? I tak dalej. Ale później po czasie... No to jest pewien rytm. Musisz po prostu rytmicznie uderzać. Pewnie jeszcze masz oczywiście ten podwójny skok, więc to nie jest tak, że za każdym razem to musisz robić. A później już dochodzą te umiejętności tego, tego, tego bycia pociskiem, bycia tam, więc ja wiedziałem, że, na, że za każdym razem, jak mi się wydaje, że gdzieś muszę w takie oczywiste miejsce dojść i teraz nie mogę, no to to jest metroidwania więc będę miał jakąś umiejętność, y, która mi pozwoli powiedzmy coś, coś zrobić i y, oni nie są jakoś specjalnie oryginalni w wymyślaniu tych, tych umiejętności. Nie? Ja, nie, ja nie porównowałbym tego bezpośrednio do metroida, ale, ale wiele rzeczy, jak tak sobie pomyślisz, no nie, no to, to gdzieś są podobne. No wiesz, to chwytanie się ściany jest oczywiście, podwójny skok, e, to, daszowanie, no to wszystko są klasyczne takie ulepszenia e, postaci, które, które w, tych, w, tych, w tych grach są. Oczywiście bronie, które pozwalałem ci, powiedzmy, nie wiem, czasami coś niszczyć, czasami coś odkryć i wiesz, to było świetne i ja przeszedłem tę grę właśnie walcząc z tym Hollow Knightem na końcu a nie, to może jest spoiler myślisz, że był spoiler? Ocen. nie, nie jest, nie jesteśmy na pewno Hollow Knightem to chyba ostatnio gadaliśmy, że, że tak, Hollow Knight to jest nie... jesteś robaczkiem, tak, że... każdy inaczej na ciebie mówi w ogóle nie? tak, no jesteśmy rycerzem Knight, nie, tak jest ten. i, i... Ja po prostu um, za pierwszym razem, jak podszedłem do niego, tak, a mówię, nie, musisz się przygotować. Ja po prostu do niego wróciłem i jak już byłem tak napakowany, że się tak wyrażę, to przeszedłem go z marszu. Tylko, że to jest to pierwsze zakończenie. Ja dopiero później doczytałem i tak domyślałem się, że tych zakończeń jest więcej. I naprawdę, no, takie ostateczne zakończenie, które jest związane z tym kwiatem, to jest jakieś takie bardzo chyba niemożliwe do zrobienia, bo chyba trzeba przejść całą grę bez, bez otrzymania obrażeń. Ale się nie mylę. Mogę się mylić. Nie, chyba musisz przenieść yy, przedmiot. A muszę coś przenieść. Aha, dobra, przedmiot. Musisz czyli coś, przenieść coś, coś, coś, przedmiot każde. z jednego miejsca na, na ten kwiat, tą lilię chyba, tak? na gór, Tak. Chyba dobrze kojarzę. Tak, tak, tak, tak. Yy, tak. I wiesz, jak otrzymasz obrażenia, to, to tracisz go. No, no, nie, no, bo to wydawało mi się zbyt absurdalne, ale znowu patrzyłem na to, co robią ludzie, jeśli chodzi o, o ten, to, to, to nie jest niemożliwe, ale nawet jak robimy speedruny, to nie jest tak, że robisz speedrun na, bez utraty zdrowia. nie. No. I jak przyszedłem ten, to, to pierwsze zakończenie, to później sobie doczytałem, że mm, potrzebowałem jakiegoś, też nie będę za bardzo dodał, ale jakiegoś czarmu, a żeby ten czarm trzeba zdobyć, to trzeba mieć to uplepszone, tu się pojawić, tam wejść, no i wtedy też weszła ta kwestia tego białego pałacu. I muszę przyznać, że to jest fantastyczna ścieżka zdrowia. Ja bardzo lubię takie momenty platformowe, ale chyba straciłem godzinę, znaczy straciłem, no, po prostu chodziłem sobie tam, chodziłem między tymi tarczami, yy, piłami tarczowymi i w pewnym momencie też, że o ile wiem, że, że jak już ukończę tą ścieżkę zdrowia i, i tam ten, ta, ta końcówka będzie satysfakcjonująca, bo później będę mógł zobaczyć to, to drugie zakończenie, to jednak to wszystko nie jest aż, aż tak warte, wiesz, tego mojego czasu. Bo, bo ja myślę, że Szczególnie to wszystko... Co... właśnie, że umiejętności mhm. masz, żeby przejść ten pałac, ale musisz ileś tam razy umrzeć, żeby się go nauczyć, nie? To nie jest tak, A, że możesz tak. go... Czy może gdzieś tam właśnie jakiś ultra refleks, czy coś, no nie wiem, czy jakaś super, nie wiem, percepcja i, i gdzieś tam coś się zabłyszczy, już wychodzi, coś wiesz, że tam wyjdzie, to już robisz coś innego, nie? Mhm. Może to coś tak. takiego... Są gracze, którzy przychodzą to z marszu, nie? ale yy, wydaje mi się, że White Palace wymaga albo obejrzenia sobie przejścia czyjegoś na YouTubie mm -hmm. i na przygotowania się, albo właśnie wielokrotnie ten te, te fragment, który tam powtarzasz, ten pierwszy ileś tam dziesiąt razy. Nie? No są długie, po prostu ja już byłem przekonany, że już, że już wszystko, już ten, już witam się z gąską, a tu ostatni korytarz taki, że po prostu napać kanę. i to musisz, wiesz, robić ruch i idealnie się zatrzymać, a później mm. musisz zrobić taki skok, że między trzema tarczami idealnie to wymierzyć i ja widziałem chyba e, i ktoś w to w trzy minuty, czy tam w cztery przeszedł, nie, cały, cały white palace I, i tylko chyba w jednym momencie było tak, że wykorzysta taki moment, że przeleciał po prostu dołem do, do takiej jednej wiszącej kładki Zamiast iść górą i po prostu ominął taką, no niedużą część, no nie, ale to po prostu, jest to co musiałby przeskakać, przeklikać, podbijać się, to po prostu e, zrobił tam jednym takim e, szybkim manewrem i, i muszę przyznać, że, e, że to było dla mnie doświadczenie jak, jak z, z Midboya, jak patrzyłem właśnie, jak, jak grałem w to, że tam też ten taki, że ten refleks, to łapanie się od ściany, to... to te, to, żeby nie złapać się kolce, że jak już się przeskakujesz, to musisz tak, żeby idealnie gdzieś wylądować między kolcami. Super sprawa. Naprawdę bardzo satysfakcjonujące, Ale już mówię, Super. ja sobie też zakończenia po prostu zobaczę na YouTubie. Okay. I ja ale... nie jestem tak zaangażowany w ten lore, żebym, ja później nie wiem, książki czytał ale jakieś opowiadania, fanfiki nie? na temat Hollow Knighta, że aż tak mi zależało, żeby jednak samemu do pewnych rzeczy dojść. Okay. Nie, więc... A mam parę, znaczy parę, mam jedno stwierdzenie i, po, i ze dwa pytania mam. E, moje pierwsze stwierdzenie to jestem super szczęśliwy, że Ci ta gra podobała, że złapałeś bakcyla, bo e, chyba. E, ja tam trochę oczywiście zawsze kolor mhm. zawsze przekoloryzowałem to, że tam wiesz, nie, nie grasz w Hollow Knighta, ale. E, no, zdaję sobie sprawę, że, że nie każdemu musi się tam wszystko podobać yy, tylko, że zawsze wydawało mi się, bo znam cię już na tyle długo i na tyle wiele rozmów odbyliśmy, że nie jesteś yy, osobą, która ma głupie uprzedzenia a, a uprzedzenie do holonety miałeś totalnie głupie że jest nie jakaś taka grafika flashowa, nie? Mm, brzydko wygląda. Początek tak, taki jest, wiesz, taki... taki nie, nie ten, dopiero później się otwierają naprawdę ciekawe, piękne, rysowane y, lokacje, nie? Że, że mm. widzisz taką delikatną animację, takie, takie rzeczy, które na początku... Te paralaksy, no nie? Jest taki, tam wszystkie ta, tam. Ta, super to jest. Że to wszystko jest ukryte, dlatego, że ten świat jest po prostu taki tajemniczy. Oni, oni odkrywają, jak wiesz, obierają po prostu z tych, tych łatek i w pewnym momencie, no, wiesz, masz pełen obraz, wiesz, przebogatego świata i, i, i świata, który ma tyle różnych krain, tyle różnych tych, tych, tych biomów, nie? I, I to jest interesujące. Masz ten taki mroczny świat, nie? Masz tą, tak, tą, tą, tą, tą głębię, super, otchłań. Super się cieszę. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że ci się podobał, że spędziłeś tyle yy, godzin i uważasz, że to jest do, doskonale No nie, z Metroidvani, takich, które, które grałem, to muszę przyznać, że to jest jedna z, z najlepszych, nie? W tym, trochę długa, nie? W tym sensie, że jak sobie pomyślę, że e, dużo mniej godzin pewnie straciłem w, straciłem to jest takie złe słowo, dużo godzin spędziłem, dużo mniej godzin spędziłem w, w Metroid Dread i tam też było tak, że miałem takie momenty A to 20 godzin, nie? Chyba tam miałeś. Ile? 20? 20? No, to tak sobie pomyślisz, kurczę, 20 to jest nic, nie? Zacząłem mieć po prostu jakąś inną perspektywę. Takie gry, bo tak, niedawno przeszedłem e, Dying Light e, Beast, The Beast i chyba nie rozmawialiśmy o tym zakończeniu, tylko o tych moich pierwszych wrażeniach, nie? Tak, I tak, to tak. też była taka długa gra dla mnie. Ja, ja ponad 30 godzin w niej spędziłem, może nawet, nawet więcej. I, i przyznam, że, że na pewnym etapie no, czułem, że muszę zrobić pewne te zadania poboczne, żeby... Zwiększyć poziom mojej postaci, bo wiesz, no, przyjdą tacy przeciwnicy, którzy nie będą się pytali, czy, czy na pewno jesteś, wiesz, na tym poziomie, czy nie, bo wchodzi ten endgame, i już się nie możesz cofnąć. Nie? Że w, mhm. Wiesz, jak to w grach jest z otwartym światem, czasami tak, że dostajesz taki, taki komunikat, że po prostu od tego momentu musisz już grać do końca. Nie? Że nie możesz się cofnąć, nie możesz robić tych zadań na, na otwartej mapie i tak dalej. No i tam jest parę takich potężnych potyczek z bosami, których się też można nauczyć, nie? Ale, ale yy, yy, mogę przy, <śmiech> powiedzieć, że na przykład ostatnią ostatniego bossa, że się tak wyrażę, to przeszedłem na oparach, nie? Bo naprawdę byłem do, dobrze przygotowany i właściwie za pierwszym albo za drugim razem go przeszedłem, ale tylko dlatego, że po prostu byłem dobrze przygotowany i dużo, dużo tam biegałem, yy, korzystałem z tych, tych i, i i, I liczyłem na to, że po prostu uda mi się gdzieś tam jeszcze wyprowadzić jakiś taki cios z nienacka, zanim, zanim on mnie dopadnie, nie? Więc to nie było tak, że mm, tak jak na przykład po jakimś czasie w takiej grze typu Soul Like jesteś w stanie nauczyć się bossa, tak, że właściwie się go nie boisz, wie, że, że nie masz tego respektu. I ja to miałem też w pewnym momencie z, w nie, że, że do pewnych rzeczy już podchodziłem, że zacząłem grać bardziej agresywnie. Bo jest tak, że możesz grać defensywnie, czyli wyprowadzasz jakiś atak, później uciekasz, patrzysz, czy, czy na przykład podczas tego ataku możesz się skupić, żeby, żeby odzyskać zdrowie, nie i tak dalej. Ale później zaczynasz grać wiesz, yy, yy, yy, yy, yy, ofensywnie. Ja tego quick slasha sobie zainstalowałem. Tam long night to akad zawsze mam, nie? Ale to jest kwestia taka, żeby po prostu jak najwięcej tych ciosów wyprowadzać, wiesz, jak najszybciej. I, i, i, i, I grałem bardzo agresywnie. Bo, bo, bo zauważyłem, że yy, to się bardziej sprawdza niż takie mozolne yy, czekanie na to, aż on zrobi, wyprowadzi te wszystkie swoje bossy, jakiś przykładowe, wszystkie swoje te ataki. Bo jeśli ty grasz defensywnie, to on zaczyna na przykład używać tych ataków, że bossowie, powiedzmy jacyś przykładowi, tych dystansowych. Mhm. A jak grasz agresywnie, to jest podobnie trochę jak w Soulsach, nie? Wchodzisz w nogi i robisz jakieś rolki, dasze I, i, i zaczynasz po prostu um, de dezorientować tego, tego bossa, nie? No bo on robi atak tu, a ty daszujesz, jesteś już na jego plecach i cyk. Później tak. zacząłem po prostu skakać po bossach. No, wiesz, mega satysfakcja dlatego, że ta gra ma niesamowicie dobrze to sterowanie zrobione. Wiesz, że po prostu... Mm, super responsywne. responsywne yy, kontrola lotu jest w pełni. Wiesz, czyli po prostu... Nie tylko jak wysoko skaczemy, nie trzymając przyjzy, ale też po prostu sterujemy tym lotem. Nie jak tam manewrujemy, jak skakujemy na przykład na jakąś kładkę nad nami, jak odbijamy się od czegoś, no to jest wszystko e, bardzo istotne i to. Ja uważam, że to jest to, najlepsze w grach, które z tego gatunku, z Metroidvanii, to jest najlepsze sterowanie, jakie jakimś jakim się spotkałem. I to jest taki mm. <śmiech> naprawdę, wiesz, po, po Hollow Knightie, jak y, grałem w Metroida, pra, y, nie prawie tylko y, Dread'a. To, to możesz mnie zrozumieć, że czułem jakąś tam frustrację. Dobra, a teraz pytanie moje. Yy, mm -hmm. Jak odebrałeś w ogóle yy, ten świat? Yy, tak z ciekawości zapytam. Tak melancholijnie na smutno odbierałeś świat yy, Hollow Knighta? Czy, czy raczej tak obojętny ci był? Bo ja mówię ci, że yy, gdzieś tam to była taka moja gra, gdzie gdzie, gdzie, wiesz, zanurzałem się w, te, w, tą, w tę krainę i ona była taka, yy, to, to uczucie takiego, mhm. że ten świat się właśnie skończył, że wystąpamy po, po, po czymś, co już poszło gdzieś tam naprzód, że chodzimy tak naprawdę po jednym wielkim, jakby, nie wiem, nie chcę mówić, cmentarzysku, ale tak trochę było. Yy, to by tak nastrajało w taki, jakiś taki charakterystyczny sposób, gdzie ja mam yy, gdzie rzadko coś takiego podczas grania w gry mam. W sensie na pewno mam częściej niż yy, mm -hmm. w grach, niż yy, w serialach, nie? Yy, raczej mi się to zadażało na przykład przy książkach, ale właśnie Hollow Knight wzbudzał we mnie samym obcowaniem ze świata pewnego rodzaju emocje. Miałeś coś takiego, czy, czy raczej tak ci było obojętne? Znaczy szczerze mówiąc, to chyba kwestia jest tego, że ja ja się tak nie, nie koncentrowałem na tym świecie, dlatego e, on dla mnie nie był martwy, w tym sensie, że, bo tam wszędzie coś było, nie? Wiesz, jacyś przeciwnicy się atakują. E, tak, ale sam, sam świat... W w sensie, jakieś takie... Wiesz, że, to, tak, że ten... Chodzisz po, po świecie, które już tą świetność, lata świetności już mają dawno za sobą. Już tam nie ma tej cywilizacji. Masz tylko tych przeciwników, tych takich żerujących na niższa. Jak jakoś fabularnie jest tłumaczone, że później jak ty masz to zakończenie, to tam jesteś w stanie e, jakby... Tam połączyć te kropki, ale y, ja dla mnie dla mnie po prostu, y, y, znaczy nie odczuwałem takiej melancholii, jakbyś mnie tak jakbyś zapytał, no nie czy, czy odczuwałem, bardziej, bardziej odczuwałem ciekawość i jak widziałem jakiś taki świat, gdzie, gdzie coś, y, coś na przykład było zniszczone i tak dalej, no to, to po prostu nawet nie, znaczy bardziej mi się podobały te takie interakcje z tymi, z tymi y, którzy tam żyli z tymi sprzedawcami, z tymi, wiesz, jak mnie oszukała ta bankierka, no to jest dla mnie to był po prostu mistrzostwo świata, bo ja w pewnym momencie miałem tyle tych, tych yy, geo, nie, nazbieranych, że ja chyba zostawiłem im maksymum ile mogłem, nie, zużyłem depozyt 4,5 tysiąca <głosy> I, i w pewnym momencie przychodzę. A tam pani nie ma, nie? wale w ten jej y, kramik, a to jakaś dykta. I po prostu mówię, co jest grane, nie? Znaczyna, na pewno komuś tutaj zradziłem, będę musiała zaznaczyć, że, że są... Nie, no daj spokój, ale, to, jest, to jest... Ale, ale, to, ale ma... to jest, znaczy chodziło o to, że kogoś może zaskierzyć, tak. może wiedzieć, ale y, później, gdyż doczytałem, że te pieniądze można odzyskać, tak. ale już tej pani nie, nie, nie spotkałem, nie? Ale jest dużo takich właśnie ciekawych postaci, no wiesz tam, postać tego kartografa, który ciągle y, gdzieś się przemieszcza i y, y, Czasami jak, ale to raz mi się zdarzyło chyba tak, że faktycznie zrobiłem wszystko, co mogłem i chyba nie znalazłem go, a po czasie znalazłem już tylko ten list, który on zostawiał. Mm -hmm. ja, że gdzieś tam jest. Bo e, no, wiesz, ta ekonomia w ogóle w tym wszystkim jest tak ciekawa, że ja zawsze myślałem, że ten każdy każde ziarenko się liczy, a później nie wiesz, co robić z tymi ziarenkami. Ale na początku jest tak, że no po prostu e, pilnowałem ja się, żeby podsiadłem. nie za bardzo farmować, ale, ale ważne było dla mnie, żeby, żeby pewne sobie upgrade'y kupić, żeby, żeby móc jak najwięcej tych czarmów mieć mm -hmm. na sobie i tak dalej. Więc to jest, to jest coś istotnego, ale tak to ekonomia to po prostu taka, że nie wiesz, co z tym robisz. Szkoda, że nie ma y, jakiegoś takiego systemu, żeby można było coś zdobywać, że taki sklep, że naprawdę możesz tam sobie dokoksować postać, ale to już wtedy by to ludzie y, wykorzystywali pewnie, że, że, że ten, bo ja i tak widzę, jakie mają buildy niektórzy, to właściwie e, tych, tych, e, tych masek, nie? które o, oznaczają ci zdrowie, to mają, ja nie mówię tych, które dostajesz jakby z, e, z rozbicia tych konów, tak? Wiem, jest, chodzi nie? ci o te, które... Podstawowe e, takie. No. Mają tak, jest jedna umiejętność, jeden charm, który, który ci e, pozwala e, podwoić liczbę tych, tych żyć, ale nie możesz się wtedy leczyć. Tak. Więc na niektórych przeciwników to się przydaje, no bo, bo tam powiedzmy nawet nie ma takiego momentu, że mógłbyś się gdzieś tam schować i Też spekerować. można A... zmieniać je na, na te żółte, po ile dobrze pamiętam na, na klastry miodu, które się chyba samo uzupełniały, już teraz nie pamiętam. Tak, tak, że to chyba tam takie... jakieś takie minimum jest i ktoś nawet mówił, że po prostu z tym przechodził e, ten biały pałac bo jak gdzieś mu brakowało życia, to się po prostu zatrzymał i czekał. I, to, mm -hmm. i aż mu się od, od... No to nie jest głupi pomysł, nie pomyślałem i o tym. E, no to Cię już nie będę pytał o konkluzję, czy Ci się nie, podpała, czy nie po mi Świat podobał y, ze względu na eksplorację i jak na przykład trafiłem do tego City of Tears, tak, to chyba mm -hmm. się... Tears of Tears. No to byłem zafascynowany właśnie tym, y, tą architekturą, nie? Że, y, że tam są te przestrzenie, że, że taki, to są takie szklarnie, takie, takie oranżerie i to mi się bardzo podobało. To, ja, ja, ja może nie czułem takiej melancholii, no nie? że ten świat jest jakiś taki martwy i tak dalej. Ja po prostu wiedziałem, że jestem w takim świecie, który, który jest mi nieprzyjazny, ale do końca, do końca nie, nie, nie interpretowałem tego Inaczej niż, że, przykład, że to jest jakaś próba dla naszego rycerza, nie? Że on musi coś zrobić. Że on tam nie ratuje tego świata, że on nie próbuje czegoś tam wskrzesić. Tam, tam jest jakaś taka informacja w, w, w tych, tych, tych zakończeniach takich dodatkowych, czy w ogóle w tym loże a propos tego, co się działo z tymi, z tymi mieszkańcami tego świata i dlaczego yy, szczególnie na przykład w niektórych miejscach oni się wydają takimi pozbawionymi życia, nie? I to jest... No tam to, jest ten taki moment taki jak masz tą górni tego górnika, czy tą górniczką, teraz nie pamiętam, która chyba śpiewa i, i y, rozbija skały, ale później jak wracasz, to ona już jest i cię atakuje. Ta, ta. Tak. Zaraz to jest sam początek. Nie, nie chcę mówić, że to jest sam początek, ale tam podejrzewam, że pierwsze godziny gry to jest ta, ta taka scenka. Ta. E, ta, ta, ta. Będziesz, będziesz e, kupował Sigzonga w najbliższym ta, ta, ta. czasie, czy sobie poczekasz ta. jeszcze trochę i odpoczniesz? Nie, i... po powrocie, po powrocie. Kupię okay. i, są i kupię, nie będę tam, w, bo wiem, że chyba jest w Game Passie, ale to jest taka gra, że, że mogę ją spokojnie mieć w kolekcji na gogu czy coś i jestem bardzo ciekawy różnych, różnych opinii na temat poziomu trudności, bo, bo słyszałem różne rzeczy i ja generalnie nie lubię trudnych gier, ja, ja może tutaj tak zabrzmiałem, że mówię, że bossowie byli łatwiej, ale wiesz, ja się potrafiłem, zresztą grałem w ogóle czasami do późna, nie? Zarwałem jedną noc wczoraj chyba nawet grałem do pierwszej czy do, do pierwszej 30. bo akat skończyłem ja, to i... chyba grałeś do trzeciej w ogóle tak, się wydaje. tak i wiesz ja gram na Steam Decku to już mi te ręce drętwiały bo jak trzymasz Steam Decka jak jesteś na łóżku to po pewnym momencie ci wiesz to krew z dłoni odpływa i nie da się grać więc musiałem sobie robić przerwę ale no ta fascynacja uwielbiam gry które, które mnie ciekawią właśnie tym, tym światem że po prostu odkryłem coś nowego no nie, no teraz odkryłem to przejście, no to, to, to nie zasnę, dopóki nie przejdę, nie sprawdzę. No tak samo miałem właśnie z tym White Palace, że doczytałem sobie, co muszę zrobić, yy, wiesz, musiałem upgradeować ten, yy, mieć ten, ten Dream Nail, nie, upgradeować do pewnego poziomu, żeby coś tam zrobić, żeby otworzyć to przejście do tego. Więc, dobra, no to muszę zobaczyć. No i później jak się wciągnąłem, to mi się strasznie podobało. No po prostu to jest to, że w pewnym momencie chyba to zmęczenie weszło i to, że yy, no strasznie są te długie, te ścieżki zdrowia, i tam trzeba mieć no, w palcach kocią zręczność i, i sobie odpuściłem. I dzisiaj po prostu yy, w pracy na przerwie obejrzałem sobie po prostu zakończenia, nawet jakieś takie tłumaczenie tego loru gdzieś tam oglądam ale yy, doszedłem do wniosku, że że dla mnie ta, ta znajomość tego świata nie jest istotna. No, nie? Ja rozumiem, że pewnie któreś z tych zakończeń będzie uznane za to kanoniczne, bo wydaje mi się, że że Song nie jest prequelem, tak? że, że to jest kontynuacja. Nie, kontynuacja tak, że... jest. Kontynuacja jest, nie? No, więc, yy, że się tak powiem, że, yy, że czyli Hornet jest, nie? bo tam jest jedno takie zakończenie, które się powiedzmy dla, dla Hornet jakoś inaczej kończy. Yy, więc może nie, nie byłoby kontynuacji takiej. Ale to zawsze jest tak, że po prostu twórcy wybierają jakieś zakończenie, które jest jak najbardziej yy, dla nich kanoniczne i, i, i tego się trzymałem. I wiesz, jeśli tylko i wyłącznie nie, Silksong byłby tak, taką samą grą, jak tylko się zmienia bohaterka i pewne jakieś takie rzeczy, to już to mi wystarcza, wiesz? Że to jest po prostu ta formuła, że Metroidvania właśnie z tak dobrze zbalansowaną walką i, i z bosami z eksploracją, to jest, to jest po prostu dla mnie taka najlepsza formuła, jeśli chodzi o gry. Bo to jest platformówka, nie? Mhm. Bardziej mi się podoba metroidvania właśnie, w... bo wiesz, ja, ja bardzo lubię na przykład Arkham Asylum nie? Batmana, który jest taką metroidvanią, tylko, że w pełni 3D. A tu masz e, jak najbardziej inny klasyk i, i to jest świetne, no ale to e, e, jakby, może ta dyskusja przyszła długo za, za późno, nie? E, nie, ale ci lepiej, lepiej się, późno że, niż wcale, to uważam, że, tak. że wiesz, że bardzo, bardzo mnie cieszy, że wiesz, że odrzuciłeś uprzedzenia i trochę Zeitgeist, nawet nie ja, tylko tak. Zeitgeist cię zachęcił do, do sprawdzenia jednej z moich ulubionych gier. Mm, mhm. Tak jakby widzieliście, tam wrzucaliśmy na Instagrama, nie Instagrama, na, na Twitterze, na się wrzucaliśmy takie nasze 30 czy 25 najważniejszych gier, no to dla mnie tam Hollow Knight e, był i, i był obowiązkowy. nie ja mam jeszcze jedną grę, którą... Okay. Którą mm, sprawdziłem i um, bo, bo jest darmo w, w, w krucie Czysów w plusie. E, Sword of the Sea, który mm, chyba nawet premierowo się pojawił w, w plusie. Jest to gra, która. Um, zachęciła mnie trochę. Potrzebowałem jednego wieczoru do relaksu i zachęcił mnie właśnie y, opis gdzieś tam na X jak ktoś wrzucił, że fajna, fajna, fajna, niespecjalnie nie długa, bardzo przyjemna w mechanikach y, gierka, która jest relaksująca Jest od y, Giant Squid. Oni wcześniej zrobili grę Abzu i Puffles. Ja Puffles nie znam, ale Abzu to była taka gra gdzie się pływało i trochę na trochę jak teraz zapomniałem jak ta gra nazywała się ale taka super super znana no, albo taka y Nurkiem się gra, tak? Który... Nurkiem Wabzu, ale ta super super znana gra, o którą mi chodzi, to patrz... Y... Ale nie chodzi ci o Flow, nie? No flow, kolejny... od, o, o, od, o flow, ale mi chodzi o twórcy Flow, później mieli dwie gry jeszcze. Aha, e, aha. E, teraz nie mogę sobie przypomnieć. No Journey to jest inna. Journey, tak? o właśnie, Journey. A, że Abzu to aha, jest okay. Journey. Nie, cały czas musiałem bo, bo z tym spłynięciem. No nie, nie, nie, Abzu, dobrze. dobrze. No. Dzięki serdecznie że mi przypomniałeś. Journey to jest właśnie gra, e, która powiedzmy, nie wiem, nie chcę mówić, że za, za, zaczęła ten nurt, ale e, trochę jest na przykład w, te, w tej konwencji też e, gra, którą jakiś czas temu przechodziłem i ty ją też skończyłeś, to na przykład Jusant, czy tam Usand, Nie hmm. wiem, to się tak, czyta, tak. ale zauważam, że Jusant. To jest właśnie tego typu gra, czyli eksploracja nie wymagająca specjalnie y, zbieranie znajdziek i otwieranie krainy, trochę tam wykorzystywanie mechanik, ale tak naprawdę to jest gra, gdzie podziwiamy sobie widoczki i y, ożywiamy krainy, nie? I tak właśnie było Journey, Abzu y, już bardziej to y, rozwijał, jeżeli chodzi o to rozwijanie krainy i ożywianie jej, ale też y, gdzieś tam po drodze był, były y, inne gry tego typu. Y, y, Rime i to jest ten Sea of the Sword, Sword of the Sea, to jest właśnie gra, gdzie poruszamy się na mieczu, latamy na mieczach na deskorolce i ożywiamy y, pustynną krainę, zmieniamy ją z powrotem w y, bogatą wodę i, i, i żyjątka. Y, Tętniącą jakby takim życiem, bardzo przyjemna, bardzo relaksująca, nic, nic ponad to, poza tym, że no, robimy triki na, tej, na tym mieczu, jak na, na, na deskorolce, ale i dla oczu, i dla uszu, i w ogóle dla, dla człowieka bardzo, bardzo przyjemna, także... Ta animacja wody jest taka, wiesz, ti, ti, tip top? Jest stylizowana, jest stylizowana. Jest sporo ja tak patrzę i ślicznie wyglądają na zdjęciach, ale zastanawiam się właśnie, czy ta woda e, po prostu jak się porusza, wiesz, bo to jest to jest no, taki. Ona to zdanie. nie jest, to nie jest e, w stu procentach. Nie wiem, czy widzisz na tej screena, że tam na przykład pływają w powietrzu ryby i, i wieloryby mhm. i orki. Tak. To nie, jest, to nie jest, e, Ta woda też nie porusza się w taki naturalny sposób, ale jest, jest bardzo ładna. No, w sensie to jest e, baśniowa gra i to jest, ta, ta fizyka jest taka trochę inna niż, niż rzeczywistość, ale to wszystko wygląda super. I gdzieś tam możemy się złapać delfina czy tam orki i po, popłynąć po razem z nią, czy e, w takich miejscach, gdzie, gdzie jeszcze tej wody nie ma. Mamy jakieś rampy, musimy triki robić, i są jakieś tam, dzięki temu zdobywamy punkty, które później wydajemy u kupca, którego coś tam kupujemy. Także to nie jest też taka, taka, taka poruszanie się z jednego miejsca na drugie, z jednego miejsca na, na drugie i, i, i patrzenie sobie na widoczkę, tam jakieś tam elementy zręcznościowe też są. Trochę ukrytych znajdziek, bo. W każdym, powiedzmy, w każdej tej lokacji gdzieś tam nam jest ukryte coś i jest licznik. I poznajemy też historię tych miejsc, gdzieś tam jakaś tajemnicza postać się kryje, która nas śledzi. Także naprawdę jest to rozwinięcie, myślę, że najlepiej to określić, rozwinięcie abzu. Do tego są piękne widoczki. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej gry na relaks na niedzielne popołudnie, gdzie nie no ja, ja yy, się Ja chyba kim... mi, mi zareklamowałeś, bo ja ostatnio właśnie szukałem jakiegoś takiego tytułu, żeby się no troszeczkę jest... od, od, od nie jak to powiedzieć, bo nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa jakiegoś, który akurat nie się trochę to, od, od, odtrudź, tak, od Tak, od takiej, od takiej gry, która jednak wymagała do mnie ja, i wejść taką grę, która po prostu pozwoli mnie przeciągnąć przez może jakąś historię albo przez jakieś doświadczenie tak które za rękę. I, i, i, i tyle. To jeszcze taką jedną jednym tytułem, już tam kończyłem ją pewnie ze, mm -hmm. z półtora roku temu, albo nawet dwa lata temu, e, jest e, Omno. Jest bardzo podobna w... Trochę tam trochę inna rozgrywka, ale też, też mniej więcej na, na tym polegająca, czyli poruszamy się postacią, odblokowujemy kolejne, kolejne części mapy chyba Omno w ogóle było robione przez jednego człowieka tak mi się wydaje dlatego na nią zwróciłem ja uwagę po prostu piszę tak jak mówisz, tak? Omno. O Omno, cztery, cztery litery mhm. prawie jak proszek eee. <gry> także ja polecam Sword of the Sea eee. nie, nie spodziewajcie się gry roku ale solidna, solidna rozrywka wydaje mi się, że Bardziej mi się podoba niż Rzucan, yy, które było swoją drogą bardzo ciekawą doświadczeniem yy, też takim. Ale też potrafię irytować. Ja miałem kilka takich, bo tam ta wspinaczka była nie yy, głównie mm -hmm. tym elementem, i ja czasami miałem takie momenty irytacji. Z tą, w, z tą, w ostatnim z tą etapie fizyką. miałem szaloną irytację gdzieś tam na tej kolumnie się wspinamy. Na samym końcu, że jak jesteśmy tam w tej lodowej części. Yy, ostatni, powiedzmy, etap naszej, naszej wspinaczki, to tam mnie bardzo irytowało. Nawet nie ten momenty z wiatrem, który gdzieś tam nas prze, prze, przerzucał i skakania po skrzydłach wiatraków, to akurat nie, ale, ale ten, ten ostatni gdzieś tam, gdzie się wspinaliśmy po tych gwiazdozbiorach, konstelacjach wyrytych yy, w kamieniu, to mnie, to mnie irytowało, ale sam Jussain był, czy Jusen? Był bardzo przyjemnym doświadczeniem w sensie to jest gra na jeden wieczór rzeczywiście tam cztery godziny. To jest to jest naj najnormalniejsza rzecz na świecie, że skończy się tę grę, ale ale była i, i fajna wizualnie i miała ciekawy świat i mm, była bardzo kompetentna mhm. i podobała mi się. Natomiast y no, to są wszystkie z takiego jednego gatunku, którego ciężko mi określić, bo to mm, są, są tam mechaniki, ale to nie są typowo gry e, nie wiem, zręcznościowe w stylu nie wiem, jakiegoś tam platformera takiego typowego, nie? A, a raczej, e, raczej dużo nastawione na jakąś eksplorację, oglądanie sobie tego mm, świata, e, środowiska, tych ewentualnych zwiedzania i próby po notatkach i jakich tam rzeczach, które znajdujemy rozszyfrować, co tu się stało. Mm -hmm. Także ten, ten Sort of the sea jest o tyle fajny mechanicznie, że mamy pod nogami deskorolkę, która lata, która jest jeszcze mieczem, ale mamy deskorolkę, lotodeskę, Trochę jak w tym, nie jak w Dead Stranding 2, tylko, że tam nie miecz, tylko... Trumna. tylko Trumienka, jak to tak, tak. Która straciła ten potencjał bycia też y, takim, jak te y, czasami jak te y, bagażniki takie na, na, na dachowe samochodowe, że mogła... Bycie, że tak. No, to I też, się, też tam, byłoby... ja, ja liczyłem, że tam mogę coś powkładać, czy się okazało, że nie, ale później, jak się okazało... Możesz to, tam siebie tak. włożyć. Tak. Tak, tak, i całkiem um, fajny pojazd do jeżdżenia właśnie po rzece, po ale tych różnych przysłach. Ja powiem szczerze, że uważam, że y, potencjał tej trumny jest niewykorzystany. W sensie ona robi naprawdę y, wrażenie i, i jest fajną mechaniką i można na niej sobie naprawdę szybko po, pojeździć jest fajnym, fajnym elementem, który nie był w ogóle wykorzystany w żadnym momencie yy, wydaje mi się kampanii marketingowej, że na tych filmikach było widać może 3 sekundy, że sam jedzie na tej trumnie. A można by było wiesz, zrobić nie wiem, no to na zasadzie, że Widzisz sama z jakąś trumną, jest, wiesz, no jakieś wiesz, takie scenki jakieś zrobić z tym. E... Mogli, mogli zrobić taki double down na kontrowersji, no nie? Że tutaj mamy płód w plastiku, to jeszcze trumienkę. Na no plecach, jest... no. To by ta, było to już jest w ogóle... całkiem spoko. Ale wiesz, Co no... mama ma w głowie z tymi pomysłami. Ale no, no, no, W pewnym momencie ta trumna była przeze mnie bardzo używana. I hmm. bardzo ją lubię bo jak sobie połączymy te miejsca w sieć hiralną, to możemy przez wodę przepłynąć, to... nie, przez wodę nie możemy przepłynąć chyba, czy możemy już teraz? Nie, nie możemy, możemy. Możemy, powodzić, no właśnie. Dobrze. Powodzi. Tak, to jest Dobrze. super sprawa. Właśnie odchodzi, że przez tę rzekę najszybciej, w ogóle ten taki fragment, jak nie masz tej autostrady wybudowanej jeszcze, to najszybciej jest się przedostać właśnie No, w dokładnie i, i to był, był, był super, super rzecz i Mm, i można było, nie wiem, no, gdzieś tam na, na, na tych screenach, na, na, można było tą trumnę wepchnąć samomi, samowi w ogóle do te, tego jego pokoju i sam siedzi na tej swojej kozetce, na tej swojej pryczy, a po drugiej stronie ma, zamiast, wiesz, pustej ściany, to stoi trumna, która odcieka tą smołą cały czas, nie, i to, to też mogłoby super być, no ale nie, nie, nie tak sterylnie to wszystko zachowali, nie, nie, nie zrobili tego, trochę mnie to tak smuci, e, bo widzę w tym potencjał, ale, ale trumna jest i e, i tak, to jest e, drugi tytuł, gdzie, gdzie możemy sobie mm, pojeździć, pojeździć, polatać tak czymś. A jeszcze tak a propos, z ciekawości zapytam, sprawdziłeś tego skata, który jest e, Nie, Boy? bo on jest jakiś darmowy z tego, co słyszałem, więc to, to, to, to jakby cena nie gra roli tutaj, ale w ogóle gdzieś mm, ta młodzieńcza miłość do, do, do, do właśnie Tony hołka i tak dalej nawet nie nie, nie nie wróciła, kiedy wyszedł ten 3 plus 4. Mm -hmm. Więc... Go? więc jak po nie, nie, nie, mam, nie mam takiego pociągu, żeby znowu grać w grę ROLKach, deskorolkach. Nie? To jest takie... ja, ja się zastanaw... ich nie? No Właśnie jakiś czas temu była taka sytuacja, że czekałem no, na córkę w... Eee, ona była na tańcach i... i... Czekałem sobie w, mhm. w, w, w holu i oglądałem rolki i wpadłem w taki lub rolek właśnie ze skate i co tam się wyczynia, to jest po prostu jakiś obłęd, w sensie to jest nie jest symulator, nie? tak jak Tylko to jest po prostu taka arcade'owa ekstrawaganza, nie? Że w ogóle e, między budynkami skaczesz, zlatujesz z jakichś gigantycznych wysokości i to, to trochę mnie tak nastroiło na tę grę No ale W związku z tym, że jest taki wysyp tytuł I wiem, że ona jest za darmo, więc to nie, nie ominie mnie To sobie ją odłożyłem Ale będę chciał ją sprawdzić Przed, przed, przed, przed Złotymi dachmanami Czyli przed mm -hmm. naszym podsumowaniem roku, i, i, i mieć jakąś opinię na jej temat, bo no, wydaje mi się, że, że, że ludzie się doskonale w, w niej bawią i to mi tak, wiesz, bardziej się skojarzyło mm -hmm. z czymś takim, takim radosnym jeżdżeniem, mm, może jak Tony Hawk Underground czy, czy Jet Radio, niż te, te pierwsze Tony Hawke'i, nie? Także e, tak mam. A ja żadnego skate'a nie grałem nigdy. To też jest tak dla mnie, będzie taki tak, tak pierwszy, pierwszy tytuł z tej serii. Skate był tyle ciekawy właśnie, te stare skate jeszcze z tej, z tej 360, że one zmieniały to sterowanie i tam się wykręcały te triki na analogach i to, i, i to też dawało satysfakcję, jak się tego nauczyłeś, ale no, musiałeś się totalnie przestawić z tego bardziej arkadowego mhm. Tony nie? No ale to jest to. Ale Ty z, masz jeszcze zbier, jakąś tak, gra? Tak, tak, to jest ostatnia gra yy, na dzisiaj. Okay. I to też jest taka świeżynka w sumie, bo ta uh. gra miała premierę kilka dni temu, 10 października, czyli Battlefield 6. O! Oh. I Battlefield 6 pewnie mógłby się nazywać, nie wiem, Battlefield Call of Duty albo Call of Duty Battlefield, bo no to jest kolejna odsłona serii yy, robiona przez bardziej zespół studiów niż, niż jedno studio, tak? Zawsze było tak, że to Dijssel odpowiadało za, za Battlefield, a chyba od jakiegoś czasu, nie wiem, przynajmniej od, e, tak było chyba z tą poprzednią częścią e, Battlefield 2042, już nie mówiło się, że to jest e, jedno, drugie, trzecie studio, tylko najpierw było tak, że to jest Battlefield Studios, nie? I wtedy już wjeżdżały te pojedyncze studia, które które brały udział w produkcji. Tam ma Criterion, e, Motif, e, oczywiście Dice. E, no, trochę tego było. Ja już nie pamiętam dokładnie, bo y, ta toczówka trochę, trochę tych, tych e, e, znaczków narzuca. Ale co jest ciekawe i to, i, i to ma dużo sensu, bo później sobie doczytałem, że właściwie na na czele tego projektu, a tej części stał Vince Zampela, który jest bardziej znany mm -hmm. jednak z takich gier jak, jak właśnie ta seria Call of Duty, Medal of Honor, Titanfall, szli nie dużo skalowych bitew, jakie, jakie zawsze z te z tego słynęły, tylko raczej z takich bardziej ee, no skondensowanych, dynamiczniejszych shooterów. I tu już taki mały disclaimer, ja nie grałem w multiplayer, rozmawiałem z wieloma osobami, które grały, Juliusz gra w, w, w multiplayer i e, no z tego co, co słyszę, no to jest kwestia tego, że widać, że te mapy są mniejsze, że jest, nie ma nie ma takiej, takiego poczucia, że jesteś na jakimś gargantonicznym polu bitwy, e, raczej te mapy są mniejsze i, i, i to wpływa trochę na odbiór, nie? Że, że czujesz, że to jest trochę inna gra. Ale ja jestem z tych ludzi, którzy Traktuję właśnie Call of Duty, y, Battlefield jak taki blockbusterowy film, który kupuje tę grę dla singla. I ja wiem, jak to absurdalnie brzmi. Oczywiście ja gram w multiplayer, tylko dla mnie on nigdy nie stanowi tego priorytetu. Ja sobie po prostu wrócę i będzie taki moment, że będę sobie do, dogrywał, bo tak było ze wszystkimi Battlefieldami, jakie grałem. Tak było z jedynką, tak było z piątką, tak było z trójką, tak było z czwórką, tak było nawet ze Star Wars. Kapitalny Battlefield Star Wars jest. Nie? One, te gry, one przeżywają jakąś, przynajmniej niedawno, one przeżywają jakąś drugą młodość. Nie wiem, co tam się działo, ale, ale jakieś było takie, że bardzo dużo ludzi wróciło do tych gier, bo te gry e, mają już swoje lata, ale nadal wyglądają fenomenalnie. I Battlefield 6 nie? Jest, jest taką grą, e, która, która w swojej konstrukcji przynajmniej e, tej. Te, kampanii, bo wrócili po prostu do pełnej kampanii takiej, wiesz, fabularnej. Nie że tak. nie jest to wycięcie jakichś pięciu historii, każda jest jakaś inna i, i my wrzucamy was w te mapki z multi, z jakimś tam niby zadaniem i jakąś tam niby historyjką, tylko mamy historię globalnego konfliktu, w którym w świecie no, niedalekiej przyszłości, bo to akcja się dzieje w 2028 roku, prywatna korporacja, nie, Private Military Corporation, jak to się ładnie mówi, Pax Armata, zaczyna rozgrywać jakieś takie dziwne ruchy, które, które destabilizują NATO. I, I państwa niektóre członkowskie się wycofują z NATO, wie, że NATO sobie nie radzi. To akcja zaczyna się od tego, że my musimy coś zrobić w Gruzji, i później jakby po tym prologu akcja przeskakuje do takiego momentu, który jest właśnie taki bardziej z political fiction. Ja zawsze mówię, że jak, jak ja widzę political fiction, to jeszcze bym przed tego Battlefielda dał Tom Clancy's Battlefield Call of Duty. Bo tam jest moment właśnie, w którym my poznajemy kogoś z CIA, który poprzez właśnie kontakt z, z postaciami, które też biorą udział w całej tej w tej kampanii odtwarzane są pewne retrospekcyjne wydarzenia, tak? My, my jakby analizujemy, co się wydarzyło, co doprowadziło do, do tego, że między innymi no, doszło na przykład do ataku na Stany Zjednoczone. I to jest, to są bardzo ciekawe takie misje, które, no ja rozumiem, że tam jest jakiś taki recykling tego, co, co jest Mult. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jest jeden do jednego, ale domyślam się, że. E, ale że ile jest tak. kampania? Tak z ciekawości, jeszcze raz się pytam. Kampania nie jest długa. Ja myślę, że, że e, takie 4-5 godzin, jeśli, jeśli poświęcisz to, to wszystko. Okay. Nie? Że to jest. To, e, tych, tych misji jest, jest kilka, one są e, tradycyjnie rozłożone na takie, które są po prostu zwykłymi takimi strzelankami korytarzowymi, że się tak wyrażę. No ale mamy tam misje, że jesteśmy w, w czołgu, mamy misję, że gdzieś musimy powiedzmy strzelać z, z jakichś karabinków. Znaczy chodzi o to, że one są przeplatane, ale w głównej mierze nie ma aż takiego rozrzutu, no nie? Jak na przykład było też w Call of Duty, gdzie miałeś e, misje, które były totalnie e, zupełnie w innym klimacie, w innej formule niż poprzednie, które stanowiły taki, jakiś taki, nie wiem, kontrapunkt albo, albo taki e, takie, takie przejście, no nie? Gdzie, y, gdzie, gdzie to całe testorenowe, y, testorenowe, test, testo testorenowe, testu nieważne, <laughs> tak, to, to, y, to napięcie, no nie? to budowanie, że, że ta cała adrenalina ona, ona musiała gdzieś tam gdzieś spłynąć, nie? i muszę przyznać, że mi się podoba, nie może jestem w jakiejś w, taki, w takiej małej grupie osób, która uważa, że, że ta kampania jest całkiem fajna, nie? Wiesz, fabularnie to nie ma za bardzo, co się tutaj rozwodzi, nie? Bo to jest tak, że co każdemu pasuje. W sensie mamy, mamy pewne, pewne wątki, które, które się przeprowadzają. Mamy kilka postaci drużyny oddziału Dagger one Tree, sztylet 1.3. Bogałem też w polskiej wersji, więc chyba tego tak oni to tłumaczyli, o ile dobrze pamiętam, że sztylet 1.3. I masz po prostu kilka postaci, i zależnie od misji, ty się przełączasz, nie? Między innymi raz grasz Murphy, raz grasz Gekko, raz grasz chyba Lopezem, nie? Tam jest kilka, kilka postaci, no nie? Z twojego takiego działu, więc jest tam jakaś taka różnorodność, ale szczerze to. to dla samej rozgrywki to nie ma znaczenia, czy grasz akurat tą postacią, czy nie. Wiesz, to nie jest tak, że masz na przykład, nie wiem, jakąś inną broń, czy jakiś inne, in, inny zestaw narzędzi i e, jesteś w stanie reanimować swoich tych kompanów, nie? Bo to... Właściwie ta gra... Ten, ten, ten, ten single by się taki... taki sprawdził jako taka kampania multiplayer. Nie wiem, czy akurat to jest. Może jest. Ale, ale przez to, że my właśnie jesteśmy z tymi innymi kompanami, no nie naszej drużyny, no to oni mogliby być łatwo zastąpieni przez, przez innego gracza i to byłoby ciekawe. No ale tutaj mówię coś, co pewnie albo już jest sprawdzone, albo, albo, albo tego po prostu nie zrobili. Ale wiesz, kampania pod względem fabularnym jest też można powiedzieć kontekstowa. No wiesz, ta, ta organizacja Pax Brata jest taka typowa, jak wyciągnięta z tych wszystkich e, takich najbardziej sztampowych Yy, powieści, gdzie, gdzie właściwie nie jesteś do końca pewny, kto za tym stoi. Yy, ona też rozwiązuje problem tego, że nie antagonizujesz żadnego kraju, ani z, z, z wiesz, hmm. z Middle East, ani z, z tego, ani, ani innego, nie? Tam pewnie, oczywiście pewnie mogą pewnie być. Jakieś za, za, za tym jacyś bardzo bogaci ludzie. Tak, <laughs> tak. I wiesz, yy, ktoś, ktoś oczywiście tam, tam odpowiada jak zwykle też musi być jakiś twist z tym wszystkim, nie? Że, że, że to nie jest takie oczywiste. Ale, ale nie pamiętam, żeby na przykład było jasno określone, kto generalnie na przykład, jakie, jakie państwo może, może stać. Tam mogę mówić jakieś nawiązania, nie wiem, do Korei Północnej, to musiałbym sprawdzić, czy tam nie było jakiegoś takiego. Nie? Ale mogę, mogę teraz znowu wyciągać w ogóle z, z, nie, z palca tą historię, ale to co mi się najbardziej podobało wiesz, w samej rozrywce, to jest to, że oni zrobili to na tym kolejny raz na tym swoim silniku Frostbite, tak? mhm. Czyli nie poszli w Unreal Engine, nie poszli w te, te, te, te nowoczesne wodotryski graficzne, tylko poszli w te sprawdzoną technologię. Zrezygnowali przynajmniej na tym etapie z, z Ray Tracingu, ale postawili na tą rozwałkę. I nie ma nic przymniejszego, kiedy po prostu wajsz, z, z, nie wiem, przez ścianę, ta, ta ściana się kruszy. Yy, bardzo często, jak wiesz, no bo tak jak wiem, no jest kilka miejscówek, no jest Gruzja, Gibraltar, no, Brooklyn. Jak jesteś na Brooklynie, to właściwie chodzisz tymi uliczkami, i jak gdzieś widzisz jakieś otwarte drzwi albo nawet szybę nie? i widzisz, że coś za nią jest, to możesz ją rozbić i wejść do tego budynku. Mhm. Czasami są schody, czasami możesz gdzieś na jakieś piętro wejść. E, te ściany e, przeważnie daje się je zburzyć. E, no są całe budynki, które możesz rozwalić. I to wszystko w kampanii dla pojedynczego gracza, nie? Więc, mhm. więc masz po prostu taką, taką dodatkową taktykę. Oczywiście nie w każdej misji e, to się sprawdza, albo to ma sens, albo nawet te zniszczenia są, ale jak jesteś właśnie w e, jakiejś starówce i jest dużo tych budynków, no to szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy jak ten budynek mogę rozwalić. rzuciłem tam strzelnię z granatnika, okazało się, że mogę, nie? więc zaskakiwali mnie w kilku, w kilku aspektach bardzo często. Nie? I wiesz, to jest, tak jak mówię, no, kampania zawsze służy temu, żeby w jakimś tam stopniu zaznajomić gracza z, z tym serowianiem, z jakimiś zmianami i tak dalej, ale i tak 99% graczy, którzy kupują grę dla multi nawet tego nie potrzebuje. Nie? Oni się tej gry uczą w, w, w tym, co będą później robić, zdobywając te, te, te, te punkty, podbijając i, i tak dalej, ale no, dla mnie jak zwykle, wiesz, ważne jest to czy ja te 4-5 godzin to się męczę, czy miałem satysfakcję z tego strzelania. Znaczy, strzelania, strzelania też nie chcę być jakiś być na jakiegoś z ale po prostu wszystko, co, co moim zdaniem sprawia, że, że ludzie mają takiego później takiego kopa adrenaliny że można by chcieli wstąpić do wojska, żeby poczuć takim żołnierzem, to ta gra to ma. Że ona nie patuje patosem, więc, więc tam nie ma. Ee, jakiś, jakiś takich um, wiesz, nie, wiesz, nie wywija się wszędzie flagą, nie ma tego takiego patosu, nie? Że, że ona jest wyważona pod tym, pod tym względem. Są fantastyczne miejsca, ci bohaterowie m, mają e, wiesz, pełny rynsztunek, to wyposażenie, no te bronie wyglądają fenomenalnie, no, no, wszystko jest dopieszczone tutaj, na tym etapie, jak widzę. E, na, na, dopięte na ostatni guzik, więc Super. jedynie co, co, co, co, co oczywiście w, wiesz, jest istotne, to, to czy ta gra e, nie chrupie na PC, tak czy coś takiego, a ja grałem na konsoli, e, nie, ma, nie ma trybu jakościowego, co jest ciekawe, przynajmniej może nie w, nie w wersji na, na zwykłą piątkę PlayStation 5, jest tylko tryb zrównoważony i tryb wydajnościowy, ale wydaje mi się, że wydajnościowy to jest wtedy, kiedy masz telewizory, które przynajmniej mają 120 Hz i wtedy ta gra e, nie wiem, działa jeszcze płynniej. Ja, ja się nie, nie bawiłem w odpalanie tego trybu wydajnościowego, bo ten zbalansowany był ultra płynny, Gra bardzo ładnie wygląda. Znaczy są momenty, w których mówisz, tak, to jest ten next gen. Są momenty, w których mówisz, no, pewnie mogłaby ta gra powstać na PlayStation 4 e, i i e, Wiesz, to wszystko zależy od miejsca, ale efekty świetne robią niesamowite wrażenie, szczególnie na początku, kiedy e, jeszcze nie ma tego konfliktu. Ty wychodzisz, tam wiesz, e, e, żołnierze sobie rozmawiają, taki trochę intro jak z Call of Duty e, Modern Warfare, nie? że tam wychodzisz, tam jesteś na, na, na terenie bazy i zanim dojdzie do takiego momentu, że coś się dzieje, wiesz, tam e, następuje atak, no to ty po prostu rozglądasz się i, i widzisz, że jesteś w jakimś takiej dolinie, tam gdzieś lasy, tu słońce się przebiedzą. No po prostu miejscami ta gra po prostu wygląda rewelacyjnie. A jak jesteś w Gizie i widzisz gdzieś tam w, w oddali e, e, piramidy, to oczywiście no, nie możesz do nich strzelać i ich rozwalać, bo one są za daleko, ale jest coś takiego ciekawego, że po prostu ta gra m, przynajmniej wrzuca cię w jakieś różne rejony tego, tego świata kontekstowo, pod pretekstami, ale po prostu pozwalać się, wiesz, nacieszyć się tymi widokami. Ja, jak byłem w, na Gibraltarze, yy, chyba kiedyś o tym wspominałem i ja bardzo lubię to miejsce i to, że ja po prostu od razu rozpoznawałem miejscówki i, i, i wiedziałem, gdzie to się tam... No, czegoś, tak umownie, no nie, powiedzmy, to, to sprawiało mi duże frajdy, nie? No i też kwestia tego, że jak jesteś właśnie tam yy, na Brooklinie i, i, i masz te... te ulice Kamienice, no też, no. Oczywiście lepiej to tylko robi The Division, jeśli chodzi o wzorowanie Nowego Jorku, bo, bo tam też otwarcie jest w miejscu, w którym masz ten taki, taki przesmyk między tymi budynkami, gdzie widzisz nad głową most brukliński. Fenomenalnie to wygląda, nie? Jesteś pod tymi, pod tym, pod tym mostem i to są, no ale żeby nie przedłużać, dla mnie, dla mnie cieszy, znaczy cieszy mnie powrót, do tego, że, że, że DICE, tam Criterion Games, właśnie, o, Ripple Effect Studios, to jest jeszcze jedno takie studio, które współpracowało przy produkcji Battlefield, że oni połączyli tą siłę, że wykorzystali tą moc taką, żeby zrobić grę, która e, po pierwsze dostarcza właśnie tą kampanię dla pojedynczego gracza, bo ja chcę, żeby te gry miały nadal tę kampanię. I dwa, no jednak, że to jest, że to jest jakiś fenomen, że bardzo dużo ludzi gra w tego Battle Vida 6 i on jakieś tam rekordowe liczby wykręca, więc być może mamy jakiś taki powrót do, do, do tych strzelanek, które, które trafiają do mas, że to już nie są jakieś niszowe gry, tylko, tylko Call of Duty wreszcie znowu może mieć nie wiem, czy jako co roku będą robili nowego Battlefielda, pewnie no, nie. Lata ale może lata tak jakąś... czekaliśmy, o ile dobrze pamiętam, to... No właśnie. To, to, to są cztery lata, bo oni zawsze... Ale chyba... wiesz, ale, ale, ale przejęta jej może powiedzieć, że żeby się zgadzał rachunek, no żeby, żeby się ten zakup. Hmm. Może być ty, przynajmniej tak co, co dwa lata. W ogóle wiesz, ciekawego... Bo Kolewizji nie ma konkurencji w tym momencie. No nie, nie i, I poczuję teraz no, na plecach oddech naprawdę wielkiego gracza, nie? Ja mówię, dałem... tak wie, że ten Battlefield 6 jest bardziej, bardziej kolodwitowy niż, niż ten tradycyjny Battlefield. Okej. Okay. Y ja mam bardzo dużą ochotę cały czas zagrać w tego pierwszego ba Battlefielda 1 o, w ten sposób. Czyli pierwszą wojnę światową. Gdzieś mi to cały czas. Mam tę grę kupioną, mam do niej dodatki kupione, bo to było już za takie śmieszne pieniądze w pewnym momencie, że mm -hmm. chyba za całość zapłaciłem niecałe 30 zł i cały czas gdzieś tam mnie to kusi, żeby po prostu sobie sprawdzić tę grę no i tylko wasze serwery działają ale teraz dzisiaj czytałem ciekawego newsa, bo Battlefield 3 na PS3 w zeszłym roku przestał ta, ta gra przestała mieć serwery oficjalne i jej przestało wspierać Battlefield 3 i dzisiaj czytałem newsa Ciekawe się złożyło, że dzisiaj mówisz o Battlefieldzie, że jest jakiś taki konkretny projekt, yy, który pozwala, nie wiem, czy to w ten weekend nie rusza, yy, pozwala na, zagrać na serwerach innych yy, w Battlefielda w sieciowo, trzeciego, na PlayStation 3. Yy, nazywa się to Zlo Emu Project. I z tego, co zrozumiałem, trzeba mieć oryginalną grę. Może być, nie... znaczy normalną PlayStation 3, żadnych przeróbek i tak dalej nie trzeba. Aha. Tylko e, trzeba założyć konto na ich stronie, na, tam, na ten zarejestrować się tam. I trzeba zmienić DNS-y y, w PlayStation na konsoli na, tak. na konsoli na ich. I wtedy łączysz się Aha. z ich serwerami i można grać w Battlefield III. No czwórka też została zamknięta i Hardline, hardliner to pewnie mało kto grał, że, że one też w 2024, ba, no, bardzo, bardzo możliwe, rok to, temu. Tak, wiesz co, no, akurat ja się tym tak bardzo nie interesowałem, tak. um, mhm. ale... Wiesz co, mi się w ogóle, kurczę, zawsze ten Battlefield 4 podobał i ja, ja chyba najwięcej z Battlefieldu grałem w Multi i tam, zresztą. No. Ale to, ten ruch i, mnie tam, zaciekawił, nie, że, wiesz, że że ktoś rzeczywiście y, chciał, chciał to zrobić, nie, dla jakichś tam, nie wiem, ile osób gra na PlayStation 3 jeszcze w Battlefield, ale musiało być tych ludzi na tyle sporo, że ktoś nie. wymyślił w jakiś tam sposób i, i zrobił prywatne prywatne tak, no, tak myślę, serwery, co jest tak, chyba tak, takim przy, przyjemnym jakimś tam tak, światekiem. też niedawno była taka informacja, że też Yy, yy, mimo, że Ubisoft yy, zakończył sparsie, wiem, ja. to, to też, też zrobiono jakiś taki myk. Ja się nie wczytywałem dokładnie, czy też nie w podobny sposób, że po prostu musisz te DNS-y e, zmienić, żeby, żeby się po prostu logował, e, żeby się gra logowała na inny serwer, ale to, to, to jest jakiś taki, wiesz, bo ten Stop Killing Gains to mnie strasznie... Yy, jak to się mówi, no to jedna rzecz, no nie, znaczy parę rzeczy takich, żeby nie było. Battlefield 6. Kupujesz płytę z grą i na tej płycie chyba nic nie ma, oprócz jakiegoś takiego podstawowego instalatora. Wszystko musisz dociągać. W singla nie zagrasz. Nawet jeśli już wszystko ściągniesz, musisz być połączony z internetem. Cały czas. Nie możesz być rozłączony. Jak jesteś rozłączony, to ci się pojawia komunikat. Oczywiście momentalnie, jak, jak się jakie jest połączenie przywrócone no to ty jesteś wiesz w tym samym momencie gry to, to, to więc ty nie grasz na serwerze, ty grasz u siebie tylko po prostu musi być stałe połączenie to mnie strasznie irytuje i dlatego ja na przykład ja tej gry nie będę sobie zostawiał do kolekcji, tylko ona pójdzie tam. bo ile na przykład w Battlefield 3 i 4 nie pograsz w multi to jednak tę kampanię możesz przejść i moim zdaniem te kampanie w trójce i w czwórce były dosyć ciekawe no, były na pewno bardziej spektakularne ja nie wiem czy pamiętasz tę misję taką, gdzie, gdzie jesteś... E, znaczy nie sterujesz bezpośrednio, ale jesteś jakby za sterami e, tego, e, chyba F-18, nie? Tam, albo jakiegoś innego samolotu, takiego, wiesz, e, myśliwca. I to są takie bardzo ekscytujące momenty, nie? I akurat w, w tym Battlefieldzie nie ma takich momentów, więc e, to jest na pewno jakiś taki, taki minusik, nie? A propos tego, co, e, co masz w tej kampanii, nie? Ale... No to są takie czasy, nie? więc yy, yy, mam nadzieję, że, yy, że ten, że <śmiech> wszystkie gry po jakimś czasie będą miały takie wsparcie fanów, że, yy, że powstanie taki, może nawet taki sponsorowany, wiesz, będzie tak jak Wikipedia z takim albo archive.org. No niektóre się mają swoją taką niszę, czym się zajmują. Nie, Wikipedia, powiedzmy, gromadzi dane, yy, archive, archiwizuje je, a będzie taki, taka usługa która będzie zajmowała się, taki serwer, który będzie się zajmował aktywacją tych wszystkich porzuconych gier. Znaczy wiesz, nie, że będzie... To jest niezły pomysł właśnie, że wiesz, że yy, yy, jakaś, no nie wiem, firma, która by się tym zajmowała, że przejmowała w zależności od ludzi, którzy są zainteresowani, przejmowała utrzymywanie serwerów i za jakąś opłatę yy, pozwalała... Co, co, co jest też kolejnym takim, wiesz, że Płacisz abonament w PlayStation, czy tam w Xboxie, i jeszcze płacisz abonament, żeby grać w jakimś tam. Ale no tak, tak. takie rozwiązanie powinno, wydaje mi się, y, funkcjonować. Ale wiesz, co jest ciekawe? I chyba jedynie. To, to, co ja powiem, to chyba jedynie naprawdę. Y, bo. Nie wierzę w sprawczość fanów. W sensie y, nawet milion podpisów. To dla tych korporacji to jest... Yy, no spoko, nie? Ale mogą zrobić jakąś tam, wiesz, no nie wiem, yy, jakiś ukłon w stronę, że tam powiedzą na jakiejś konferencji, nie? Że wyjdzie free Spencer i powie, my będziemy teraz minimum 10 lat utrzymywali serwery w girsach nie? I że, żebyście mogli, no to jakieś tam bzdurę, powie, nie? Albo coś w tym rodzaju. Mhm. Albo mhm. jakiś PR-owy stand. Natomiast wydaje mi się, że chyba rzeczywiście Trzeba ym, zawierzyć w jakiś urzędników yy, i jakieś, jakieś inicjatywy ustawodawcze, legislacyjne. A wiesz, bo to już pokazuje, że te korporacje, które my, my próbujemy czasami, wiesz jak to się mówi, zaufać korporacji, tak? Że, że tak jak kiedyś Google miało, m, miało ten slogan, który później został jakby zniknięty, czyli chyba... Yy, yy, do no evil, coś takiego. Tak, pamiętasz, nie? coś takiego było. No to, to kwestia jest taka, że... A mnie zaraz wracisz No ale pamiętasz, że tak było, nie? Że ja było coś takiego. Nie wiem, stary, I czy to pamiętam. Do know evil. Okay. no evil. No czekaj, ja muszę znaleźć ten... ten tyta, ale było tak, że po prostu my ufaliśmy, że te korporacje mają gdzieś... Ten interes ty, konsumenta... Ty ufałeś, ty ufałeś. Ten, A tu się okazuje, że to jest lipa, nie? Że to jest, jest nic. Jaki interes konsumenta idzie w ramię, w ramię z interesem a firmy? nie. Don't be evil. Tak a, okej. Okay. Czyli ty bądź, ty nie bądź, ale my możemy Kip. być. To jest... Tak, don't be evil, tak? Dobre, dobre. W sensie, to nie jest hasło do Google, tylko od Google z naszą strony. No tak, jeżeli tak, ten interes nie jest sprzeczny, to jest rzeczywiście dla nas ok, ale jeżeli jest tak. wiesz, sprzeczny z finansami, to... No... A w ogóle chciałem za, przez sekundę chciałem zapodać za fake newsa, bo okay. pojawiła mi się albo na Instagramie, albo gdzieś na, na, na, jakiś, na jakimś to, Słuchaj, ktoś, dementujemy jak się, tego fake newsa tak, na samym końcu. I, tak. I damy hashtag. Aż... Hashtag Hashtagę... na koniec. No. Nie, bo chodzi o to, że ja myślałem, że na Gogu i byłem zdziwiony i miałem dać się podkreślić, że, że Gog jest taki wspaniały, bo ja lubię Goga, o. ale zobaczyłem w reklamie, bo tam była taka reklama, że jak gracze pamiętają Battlefielda, jak ten Battlefield wyglądał i tak dalej, to było, wiesz, tak fajnie zrobione, że tam był Battlefield moment i on był taki bardziej podkręcony, i to był była kwestia, że to jest Battlefield, Bad Company 2, że na gogu, I sobie mówię, kurde, fajnie, bo i bez, bo ja, ja mam kad na, na, na Origins, nie, nie wiem, jak się teraz nazywa, EA Play chyba, na aplikacji, nie? Mam, mam Bad Company i tam nadal można, wiesz, że tam jest fajna kampania, oczywiście tą kampanią w ogóle stoi. i ja nie pamiętam czy akat mam polską wersję językową w tym, tym, bo wiem, że polska wersja językowa, robiona właśnie przez Rysława, yy, jest no, uznawana za jedną z takich, e, takich perełek polskiego dubbingu, jeśli chodzi o gry, tam wiesz, Cezary Pazura między innymi e, brał udział, no, tam kilku znanych aktorów, nie? I tam w ogóle też fantastyczne teksty podobno podają. I, i myślałem, że na gogu jest. I zobaczyłem tą reklamę Wie super, nie? Mówię, nie ma DRM-ów, pewnie będzie można jakieś własne serwery zakładać, żeby grać w multi, no ale się okazuje, że, że tego nie ma, nie? W sumie, te stare Battlefieldy miały właśnie te... te mm, te serwery prywatne, nie jak to powiedzieć. Więc nie jesteś uzależniony od, od tego centralnego punktu, od tego serwera. No i, i, i tego nie ma z tymi nowymi grami. No bo jeśli chcesz sprzedawać jakieś bzdetki, gazetki, e, proporczyki e, i inne kosmetyki, to, to musisz mieć e, to wszystko pod kontrolą. Nie, nie możesz e, otworzyć tej architektury jakoś za bardzo. Czyli dementujemy. Na Gogu nie ma Battlefield. No ma, dwa. więc ja będę musiał tutaj yy, Instagram kłamie. Te, tak muszę przejść te wszystkie reklamy i, i dowiedzieć się co tam tak naprawdę oni pokazywali nie? bo na pewno jest na, na tych wszystkich dreamlistach że, yy, że na gogu jest taka, taka opcja że jeśli chciałbyś żeby jakąś grę oni wydali u siebie no to musisz po prostu zabrać gdzieś tam głosów bo to też pokazuje właścicielowi praw do tego tytułu że słuchajcie jest tyle i tyle potencjalnych klientów i, I na pewno nie stracicie, nie? No. A taka gra, która ma... No nie, no Battlefield Bad Company 2008 rok. No, no nie sprzedadzą się jakieś wiesz, w dużych ilościach nowe e, kopie, no nie? Ale jak ktoś wejdzie na Google i zobaczy, że ta gra, która ich ukształtowała, e, ich dzieciństwo jest tam, no to oni nią sięgną. I nawet nie muszą jej odpalać. Ale wiesz, to jest taki zakup do tej wirtualnej półki, nie, nostalgii, więc to, hmm. jest, to jest to. Więc o, to jest dobre słowo. Jak myślisz? Hashtag nostalgia na koniec? Nie. Czy może jakieś nie, inne? Jakieś wymyśl, bo nostalgia jest takie, wiesz, oklepane. Ale też ten, ta, ta, ta upa ostatnia była taka, że to trudno było zapisać. Widziałem różne, różne no wersje dobrze. tego. Ale wiadomo, że, że, że, że, że słuchali. Także do końca. Także wymyśl jakieś inne słowo. Niech to będzie... No to... Mm -hmm. Niech to będzie proste słowo, ale... Um. ale... Nie, nostalgia. Motyw. Motyl? Motyw? Motyw. O, motyl. Dobrze, nie będzie motyl. No. <śmiech> motyl. Motyl. Motyl. Holomotyl. Albo sam motyl, po prostu. Dobrze, dobrze, żeby już nie przesadzać yy, Hashtag motyl. Yy, wszystkim waszym, yy, naszym drogim słuchaczom, yy, bardzo dziękuję, że, yy, że dosłuchaliście tego momentu. Przewrotnie umieściliśmy sekcję grową na końcu, aczkolwiek wiem, że skorzystacie z, ze spisu treści i będziecie słuchali tylko to, co wam najbardziej pasuje. Tutaj dziękuję ci, Rafale, serdecznie za, za kolejny miło spędzony wieczór, już teraz późny wieczór. Było jak zwykle bardzo miło. Tobie również dzięki. I dziękuję też wszystkim naszym komentującym, którzy, e, którzy czasami krytycznie, czasami e, miłym słowem się dzielą w komentarzach, na różnych forach. Ja... Ja przyjmuję każde, każde głosy, konstruktywnej krytyki oczywiście, na klatę i, i, i będę starał się, żeby no, dla Fantasmagieria gościła w waszych sercach. No i co drogi Rafale? Słyszymy się za tydzień. Być może to będzie ten odcinek. A nie chcę zapraszać, ale tak można... Mamy można jeszcze tak. dwa tygodnie na praktycznie. Także spokojnie. Tak, tak. Więc nadrobimy kilka, kilka ciekawych filmów, z którymi się podzielimy. Nie wiem, czy będą gry. Właśnie to jest ciekawe. Czy będziemy robić jakieś gry? Może horrory? horror zagram. Może coś zagram w jakiś horror. No to trzeba. Tak. Czy jakiś horror, jakiś film i będzie następny odcinek taki e, bliżej Halloween. Na pewno. No to jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Hej. Cześć.